audycja kadr dzisiaj odcinek 76, naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. Po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak. Co za szuranie mi tutaj przy mikrofonie? No, normalnie muszę coś psuć już na początku. Mamy dzisiaj dość mało informacji, a w zasadzie tylko jedną z takich rzeczy, które nam wpadły w oko przez ostatnie dwa tygodnie. A mianowicie mamy tutaj nazwisko, imię, pseudonim artystyczny. Pierwszego gościa naszego szanwestu przyszłorocznego jest to Andrzeju. Kek w. Kek w. Właśnie Kek, Kik. Nie, Kik to by się inaczej pisał, prawda? Kek w, którego kojarzycie bądź powinniście kojarzyć z komiksu Konspiracji Dogs? Dog? Dog. Z rysunkami Łukasza Kowalczuka oraz z Mrocznych Sędziów Upadek Martwego Świata, ksiąga pierwsza od wydawnictwa Studio Lane, które ma. Miało dwie wersje okładkowe i są obie przecudowne i z tego co widzę tylko wersja podstawowa jest jeszcze dostępna na sklepie Gildi i myślę, że to jest ciekawy, ciekawy gość, który na pewno fajnie się wpisze w klimat szlamfestu. Czy powinniśmy już przestać mówić, że coś jest na sklepie Gildi, bo Gildia chyba została już właściwie sklepem, nie? Mhm. Ale to Taka taki, ciekawostka. Taki nawyk, forum gildii wciąż jeszcze istnieje, no, więc, mo można, więc można my myślę... O, taką, o tym tworzę regularnie zapominam. Taką nomenklaturę stosować o tworze zwanym forum Gildii myślę, że już od maja przyszłego roku, jak dobrze pamiętam, nie będziesz musiał myśleć w czasie teraźniejszym, gdyż forum się zamyka. No proszę. Straszne, straszne. Gdzie teraz ci wszyscy ludzie się podzieją? Na Facebooku? Oby nie. Chociaż to są, ta, niektórzy są tacy, że pewnie jeszcze na Ircu. No ale dobra. <gry> tak może być. W każdym razie Keg pojawi się na Szlamfeście. Myślę, że zdecydowanie będzie to fajne urozmaicenie tej letniej edycji. Może w tym roku, nam, znaczy w przyszłym roku może nam się uda jednak do Jelitkowa zajechać na tą plażę. Zobaczyć kawałek morza, a nie tylko deszcz, chmury, zimno. <gry> Albo do sobotu. Wciąż było super, żeby nie było. Nie wiem jak jest też na plażach w Gdańsku, ponieważ kiedy pierwszy raz byliśmy na szlamfeście mhm. i spytaliśmy w jakiejś knajpie, że chcielibyśmy zobaczyć plażę to pani nam powiedziała, że Gdańsk co prawda ma plażę, ale kto chciałby ją oglądać i żebyśmy pojechali do Sopotu. Więc jeśli ktoś tu jest z Trójmiasta, kto nas słucha, to ja bardzo bym prosił o sprostowanie, czy faktycznie nie warto oglądać plaż w Gdańsku. Już myślałem, że powiedziała wam coś w stylu, widzieliście tą górę lodową, to tam za nią w prawo? Była taka animacja z Adult Swim, która się nazywała Metalocalypse, o takim metalowym zespole, który się nazywał Death Clock pisane przez Kanie, przez C mm -hmm. i tam dawali koncert w Gdańsku i były same lodowce i wyskakiwały orki i pożerały niedźwiedzie polarne. <głosy> już wkrótce. <głosy> tak było. Czekam, czekamy na więcej gości przyszłorocznego szlamfestu, bo mamy nadzieję, że to nie będzie koniec. Tam już jakieś... Wiemy... na listę premier, bo już trzeba odkładać pieniądze pewnie. No ale... wiesz tak. złote kurczaki, to po wie... złotych kurczakach zacznę wie, odkładać. Wie, wiesz jak to jest z zinami, nie? No, no kto, jak nie pan... pan no dobra, już przestań, proszę cię. W każdym razie, no, no standardowa nasza opowieść, idziemy na imprezę zinową, więc poproszę od lewa do prawa wszystkiego po jednej sztuce i kasują nas... i tak nas. coś przegapisz i to, tak. to jest naj, najbardziej interesujące jak, w tym. jak się drukuje rzeczy po trzy egzemplarze, to tak później jest, nie? Nie, ja, na przykład ja niedługo, e, niedługo, nie, nie tak niedługo, właśnie na Złotych Kurczakach, o ile mi się uda dojechać sobie odbiorę zina, który był wydrukowany w 30 egzemplarzach, więc to jest turbo mało, nie? Można by kupić wszystkie, kumasz? No, to by dopiero było chamstwo dla, sobie, dla innych. A później, i, I to by można było sprzedawać jako unikat na różnych serwisach aukcyjnych i to faktycznie byłby unikat. Albo zniszczyć 29. Oj, oj. O tym nie pomyślałem. Myślisz, że wtedy cena tego jednego by tak skoczyła w górę, że zostanie... Pewnie do... o 5 zł, ale to... To już prawie miliony wtedy, okej. Okay. Wiesz, jest różnie. Możesz mieć coś, co jest dużo warte, ale jeśli nie jesteś w stanie tego sprzedać, to ta wartość jest taka umowna. Mhm. Tak, wiesz, masz jakieś zeszyty, jakby o, jak chociażby mam pierwszy zeszyt z pierwszego wydania Sagi, który niby osiąga jak, jakieś tam ceny, Tylko nikt ale nie kupuje. co z tego, stary, no właśnie, czy ja to sprzedam tak naprawdę, więc... Ale to jest fakt, że coś osiąga cenę, to jeszcze nie znaczy, że jest sprzedane, tak no, dokładnie. jak znowu oftopując. Wydawnictwo swoimi jak zwykle. I był, był komiks Dead Rabbit. On ukazał się tylko dwa dwa numery, a później poszła e, afera o prawa autorskie do nazwy, bo Aha. jest jakaś knajpa gdzieś tam, gdzieś tam, która ma zastrzeżony znak towarowy Dead Rabbit. I gdy komiks skasowano, to na ich nim Allegro, jakkolwiek on się tam nazywał. Oczywiście. EBay? Się za, no, na, na eBayu, dziękuję. Się zaczęły pojawiać me, menu z tej restauracji, które są bardzo ładne swoją drogą i, i też osiągały dziwne, dziwne ceny. Tylko, no wiesz, na Bleeding Kulu czytałem, że ok, no jest milion tam y, aukcji, ceny takie, takie, takie, ale sprzedano trzy sztuki. No to tak, no, no właśnie. Dobrze, że tam są takie filtry, że możesz yy, zaznaczyć, żeby pokazywało tylko coś, co się sprzedało, uh -huh. bo to, że tak samo jak na Allegro zawsze znajdzie się jakiś debil, który wystawi komiks za 300 zł. Unikat. Jedyny taki na Allegro, a, a na drugiej aukcji kupisz to samo za 30 zł. Torgal no. Dokładnie. Więc czekamy na więcej informacji na temat festu Już się wstępnie jaramy. To jest jak dobrze pamiętam lipiec, tak? Czerwiec. Lipiec, czerwiec, czerwiec. W każdym razie ciepło i fajnie I, i, i czekamy. Natomiast pojawiły się ostatnio, no nie tak znowu ostatnio, bo jeden z tych zwiastunów, o których zaraz powiemy, to już jest Miesiąc, jak nie więcej, ale wreszcie nam się o nim przypomniało, więc wrzuciliśmy do rozpiski. Pojawiły się trzy takie zwiastuny ostatnio, które, projektów, które, którymi się interesujemy, być może się w niektórych przypadkach jaramy, albo przestaliśmy się jarać właśnie po tych zwiastunach. I myślę, że zaczniemy od Helboja, od drugiego zwiastunu Helboja, w zasadzie pierwszego zwiastunu, bo wcześniej to był a, tylko ten taki... zamknięty, co było dobre, no tak. Tak, I co, co powiesz jako osoba znacznie bardziej zajara na ja, a... ja jestem z Teamu BPPO, jednak. No, średnio mi się podoba ten. Znaczy, nie można oceniać filmu po zwiastunie. Książki po okładce, a komiksu po wydawcy. różnie. Mhm. Natomiast e, wydania kolekcjonerskie zawsze oceniam po okładce. Bo już pewnie znam środek. Tak czy siak, mm. wracając do samego Hellboya, mm. jest ta taka szkoła robienia zwiastunów, i chyba trzeba pamiętać o tym, że zwiastuny też ważne, żeby były puszczane w kinie. I gdyby Hellboy był super mroczny i ten zwiastun taki jak powinien być, i ten zwiastun leciałby w Stanach, to zaraz jakieś Stowarzyszenie Katolickich Matek by paliło kina. Znaczy, tego, tego się spodziewam, że mogłoby się tak skończyć, skoro Grant Morrison w Action Comics napisał GD w yy, tym, w dymku Supermana i gość z południowej Karoliny powiedział, że nie będzie sprzedawał żadnego komiksu Granta Morrisona, bo to na pewno był skrót od Goddammit. E, także. Ciekawe, ciekawe, czy sprzedawał komiks, który się nazywał Demet. E, e, także ci ludzie są bardzo nieobliczalni i tak jakby szkoła robienia trailerów. Nie zawsze się przekłada. Bardzo doceniam to, jak były robione zwiastuny mm, przebudzenia mocy, że sugerowało coś zupełnie innego niż dostaliśmy w filmie. Mhm. To zawsze props. Czasem się zdarza tak, że masz zwiastun e, filmu, który pokazuje cały film, ale film i tak dalej się dobrze ogląda. Plan Planeta Małby. Tak, Planeta Małby jest jedynym przykładem, który <śmiech> <śmiech> ogólnie przychodzi mm, do głowy tutaj. E, natomiast no. Te dowcipy, które tam są mi tak bardzo rażą, są też połączone z dość infantylną muzyką, powiedziałbym, jak, jak na helboja, ale to jest takie. To jest zwiastun, który mógłby lecieć przed szybcy i wściekli, tak naprawdę. I by się wpasował w odbiorców, yy, stereotypowo oczywiście którzy byliby w kinie, żeby przyciągnąć ludzi. Nie oszukujmy się, że wielkie studia tworzą filmy dlatego, że chcą tworzyć jakąś super wielką sztukę, tylko chcą zarabiać pieniądze. A fani komiksów są bardzo podatną grupą na wyciąganie z nich pieniędzy. Mhm. A chyba tylko fani Gwiezdnych Wojen w zawężeniu są bardziej podatni na to. Mhm. Chociaż myślę, że jakbyś zrobił gówno i podpisał je, że jest czymś z Gry o Tron, to ktoś też by kupił. E, tak czy siak, um, jak wyjdzie na film, dalej czekam i na pewno pójdę do kina, ale zwiastu mi się nie podobał no ja się tutaj totalnie zgodzę zwiastun, jest... ale makijaż mi się podoba Wiesz, podoba mi się to jak Halboy wygląda tak, tak, to jak Hellboy wygląda jest naprawdę fajne i wydaje mi się, że no, ten aktor to może, jak on się tu nazywa, David Harbour on może nie przebije poprzednika bo trudno przebić Rona Perl Perlmana w czymkolwiek ale, ale wygląda naprawdę fajnie, zwiastun, zwiastun jest kiepski, jak dla mnie ta mm. muzyka jest najgłupsza tak, dla... no, bo ona, jak to się mówi, wyrywa z imersji tak? Jest takie skomplikowane tutaj. <głos> tak, tak, oglądam inne kanały na YouTube i łapię słówka. E, data premiery 12 kwietnia 2019 przyszłego roku w Stanach. 2000, tak, oczywiście, ja się nie wyspałem, przepraszam bardzo od razu i ja zimno przeziębiłem się. Więc 12 kwietnia 2019 w Stanach. E, data polska być może jest, na razie jeszcze nie znalazłem, ale już lukam na inne źródełka. E, Niestety, no, jak tam? no niestety, no niestety <gry> tylko widzę premiera, premiera światowa. No ale tak, jeszcze jest czas, żeby przekonać nas trochę bardziej do tego filmu. Znaczy ty na pewno pójdziesz, ja też pewnie na pewno pójdę, tylko... Ja, ja się nawet nie będę oszukiwał, że będzie inaczej. Wiesz? Tylko, tylko jest... chciałbym po prostu pójść do kina z oczekiwaniami innymi niż, a może nie będzie tak źle. Bo w Zwiastunie, kurczę no efekty spoko, pewne rzeczy się podobają, ale jest dużo więcej rzeczy, które się nie podoba. Przynajmniej mi nie jest to zwiastun, który bym nie kupił, tak jak na przykład strasznie się zajarałem tym final trailerem Aquaman'a. Mhm. tak tutaj mam takie yy, bardzo yy. Ale za to inne trailery, no, albo, to... albo tiserki się, się podobają dużo bardziej bo na przykład... to może zacznijmy od teaserka bo jest najkrótszy dokładnie i... taka 10 sekundówka e, od Doom Patrol e, pro, e, tym, tym serialem się jaram już od momentu gdy pierwszy raz zobaczyłem zdjęcia obsady takie nieoficjalne z planu i okazało się że Robot Man, Negative Man wyglądają po prostu jak wyjęci z komiksu mhm. później obejrzałem ten jeden odcinek Titans gdzie Doom Patrol się pojawia gościnnie i to był chyba najlepszy odcinek tego sezonu w ogóle. Więc ja się jaram strasznie. Cyborg wygląda źle. Jak Zno zawsze. Znowu. Bo chyba się nie da tej postaci. Cyborg najlepiej wyglądał w Teen Titans Go. Tak. tak. Bo po prostu tej postaci chyba w wersji live action się nie da zrobić, żeby Na pewno wyglądało. się da, bo przecież dało się Terminatora zrobić 20, no i ja, co ja mówię, z 30 prawie. Dobrze, ten... Robocop też zarobić wyglądał ten klasyczny prawdziwy, nie ten. Nie, nie... nowy też był okej okay, moim zdaniem. Mówimy o projekcie postaci, nie? Mi się, mi się jakoś z światem Multiplą kojarzyło, ale nie wiem dlaczego. <grym> w każdym razie no, ten teaserek tis dziesięciosekundowy. No cyborg wygląda słabo. Nic nie pokazuje tak na dobrą sprawę, ale... Pokazuje natomiast e, kolory mm. i to, że te postacie dobrze wyglądają. Te takie zapowiedzi w formie plakatów, mm. też, też, też bardzo super fajne no. Trzymam kciuki bardzo mocno. Za Plus za... oczywiście e, trzeba patriotycznie wspierać dum Patrola, ponieważ... E, Reżyserem obrazu jest Polka. Jest? O jest, faktycznie. Kup. Na Instagramie możecie sobie znaleźć Magdalena Górka. I bardzo często w Insta Stories są jakieś pojedyncze kadry z planu. I, I wyglądają naprawdę ładnie, więc tym bardziej czekam na Doom Patrol. Ja, ja się strasznie jaram tym, jak Robotman wygląda generalnie. Pomimo tego, że jest taki. Przerysowane, ale jest taki cholernie pozytywnie No nie, żeby Patrol nie było, idealnie no, <laughs> pasuje. Cały czas liczę na to, że e, m, pojawi się w serialu chociażby jakoś epizodycznie ta żywa ulica. Mm -hmm. Kurczę, to by, to by było coś. Zwłaszcza, że to nie trzeba nawet wielkiego nakładu, bo on tylko się komunikował jakimiś dymami, prawda? Nie? takimi rzeczami, które można w mieście spotkać. No, czekamy. A później serial Dial Age for Hero. O, to by dopiero było ciekawe gdyby jeszcze autor tego komiksu. A to chyba animowany powinien być bo, bo to, to, za dużo to by, postaci do tak. zrobienia to, to by zeżarło budżet strasznie szybko i gdyby to przy tym siedział autor tego ostatniego komiksu czyli czy na to by było super były takie pomysły na te postać. no dobra Tak Doom Patrol premiera w USA 15 lutego 2019 i co jeszcze wychodzi 15 lutego no to będzie bardzo mocny dzień jeśli chodzi o seriale komiksowe bo wychodzi jeszcze Umbrella Academy co? Umbrella Akademii na Netflixie, czyli dostaniemy od razu sezon cały, tak? Chyba no, tak, raczej tak. Tak to, tak to by wychodziło. Jak więc. to jest produkcja Netflixa, to tak. Mhm, no to dostaniemy od razu cały sezonik i też pojawił się zwiastun. Już jakiś czas temu ten zwiastun się pojawił, ale dopiero teraz o nim wspominamy. Tak, no, dopiero teraz Krzysiek przeczytał komiks. Tak, i zwiastun też dopiero co obejrzałem, tak na dobrą sprawę. Nie, serio, obejrzałem zwiastun dopiero w momencie, gdy gdzieś mi tam mignął news z, ze zdjęciami z mm -hmm. pierwszego odcinka i mówię, a faktycznie, miałem obejrzeć miesiąc wcześniej. I co, no, jest git? No, wygląda jak dobrze przełożony komiks, tylko wiadomo, no to jest zwiastun, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu, bo 13 odcinków zdaje się, czy ile tam będzie mieć ten sezon, mm -hmm. to myślę, że jeżeli będą chcieli na przykład tylko historię z pierwszego tomu przenieść do, do pierwszego sezonu, to będą musieli tam bardzo dużo dopisać rzeczy mhm. i ty, z tymi dopisywanymi rzeczami jak zwykle może być różnie na przykład w Happy w pierwszym sezonie Happy te do, podopisywane wątki bardzo fajnie wyszły, biorąc pod uwagę klimat i specyfikę całego serialu oraz całego komiksu no to to, to co tam dodano to wygląda, wygląda naprawdę nieźle Teraz ten pierwszy odcinek Szkoły Zabójców. Cudowny tytuł, czyli Deadly Aha, Class. Deadly class, no, czyli no, deadly class no. Bo na HBO GO się pojawił pierwszy odcinek przedpremierowo i też już obejrzałem i um, dziwię się trochę tym takim mieszanym opiniom, które się pojawiły po, uh -huh. w Stanach zwłaszcza, bo jak dla mnie jest to idealnie przełożony pierwszy zeszyt komiksu. Nawet są takie fajne animowane wstawki z rysunkami Wesleya, Kraiga, więc Absolutnie. Super. No, no zobaczymy jak pójdzie dalej. Um, Umbrella Akademii czekamy, Troll czekamy. Jeszcze bardziej. Deadly cool, Class tak. też cholera czekamy, to też jest, zdaje się luty. Teraz sobie nie, nie sprawdziłem tego dokładnie. Cóż za luty. No zapowiada się ciekawie jak dobrze, że będę na L4 w ten... Znaczy planuję, planuję zachorować. E co mamy, co, co mamy dalej? Masz jakąś książkę? Teraz tak, mam wy, książkę, wyjątkowo nie komiks, a tak, książka. Ale z, jak zawsze u nas z powiązaniem komiksowym. Tak jest. I mamy tu Sylwia Sylwester jest niecało pełnista. Czyli książka autorstwa Macieja Kura z ilustracjami Ewy Kostowskiej. I jest fajnie. Jest to, do czego przyzwyczaił nas Maciek swoimi scenariuszami, w Lilu i Pucie, jest dobrą literaturą dziecięcą. Bardzo bajkową, bo w daj nie, nie jestem w żadnym wypadku specjalistą od, od literatury żadnej tak naprawdę, ale od literatury dziecięcej e, tym bardziej. Natomiast jest bardzo, bardzo bajkowa, e, z pięknymi ilustracjami e, Ewy Kosowskiej. Całość zamyka się na stu stronach podzielonych na, e, tradycyjnie, na, na rozdziały i e, muszę to przetestować na dzieciach znajomych, ponieważ cała historia y, jest pozytywna, jest magiczna w ten swój uroczy, bajkowy sposób i dobrze się sprawuje przy wszystkim tak naprawdę. Także jeśli e, albo Wy lubicie literaturę dziecięcą, albo macie dzieci, no to serdecznie zachęcam, ponieważ o, znacie Maćka pracę z jego komiksowych dokonaj. Plus Kajko i Kokosz teraz. Mhm. Tak, jak, tak jak wspomniałem przed nagraniem, e, potrzebowałem strasznie dużo czasu, żeby... Dojść do tego, że Lil i Put, jak się przeczyta razem to jest Lil więc może i ta książka czymś mnie zaskoczy, jak po nią, jeśli po nią sięgnę. Na razie powiem szczerze. No jakbyś wziął inicjały z Sylwii Sylwii, może nie, <grym> ale to no dobra. Natomiast te stworzone postacie, które się tutaj pojawiają są świetne. No i też to takie słowotwórstwo, znaczy słowotwórstwo, no tak, słowotwórstwo, jak właśnie ta niecałopełnista Mm, bardzo, bardzo fajnie to. A, brakuje mi słowa. Szukaj, Uzupełniają. Szukaj, szukaj tego słowa, no? Uzupełniają i, i szczerze. E, mógłby być, mogłoby być z tego naprawdę fajne słuchowisko. Także, e, Maczku, polecam się zastanowić nad tym, jeśli nas słuchasz. E, I na pewno chciałbym zobaczyć jakiś komiks w wykonaniu Ewy Kosowskiej, bo te ilustracje są naprawdę, naprawdę ładne. Tak, rzekłem. Mm -hmm. A y, jakieś technikalia, że tak to ime cena okładka okładkowa w Ruś? Okładka jest, ceny mm. okładkowej nie ma. Ojej. Ale pewnie nie, pewnie nie jest jakaś szczególnie droga ta, ta publikacja. Kto, tam, któż to wydawca? Wydał? to jest y, Be Life z taką pszczółką. Mm -hmm. I... I tak będziecie mieli hotlinka w opisie, więc sobie znajdziecie, jak będziecie okay. zainteresowani. A, I a ja bardzo polecam, ponieważ jest no, kolejną dobrą publikacją od tego autora, bardzo fajnie napisaną, ładnie się zamykającą. No tylko oczywiście nie dla wszystkich, jeśli Jesteście zamknięci tylko na superbohaterów, albo tylko na thrillery, dramaty, to pewnie i tak przewinęliście to, co teraz mówię. Eee, I no. Zróbcie eee, I Natomiast jeśli to jest coś, co jest w waszej sferze zainteresowań, albo macie dzieci, albo szukacie prezentu dla dzieci swoich znajomych, czy coś, to serdecznie polecam, bo jest to dobra rzecz. Bardzo fajny prezent na spóźnione. Przepraszam za to, że nic nie dałem w święta albo coś takiego, tak? Tak, dokładnie. Dobrze. Natomiast mamy, teraz przechodzimy do kina. Są dwie rzeczy kinowe, o których chcielibyśmy powiedzieć, a w zasadzie o jednej będziesz opowiadał ty, ponieważ ja jestem pałą i jak zwykle nie poszedłem, kiedy było trzeba. Czyli o Spider-Man into, into the Spider-Verse, które po polsku się nazywa jak w sumie? Spider-Man Uniwersum? Tak tak? tak, tak, tak. No, ja... Idę dopiero jutro. Nagrywamy podcast w sobotę, 29 grudnia, więc ja sobie idę w. Nie, sobotę, jest, prawda? Ja nie, nie myli mi się. Mój kuzyn ma urodziny, muszę mu. No Wszystkiego najlepszego. I ja się wybiorę na ten, na ten film animowany dopiero jutro, ale ty już byłeś, masz jakieś wrażenia i możesz sobie spokojnie spoilerować, jeżeli chcesz. Nie mam nic przeciwko. Ale nie, nie, nie będę spoilerował, bo wydaje mi się, że jest jeszcze. Jak jest dwa tygodnie po premierze, to wtedy uważam, że kto już miał iść, ten poszedł. Mm -hmm. Natomiast premiera była w święta, prawda? Mm -hmm. 25. chyba? Jakoś, tak. A Także jeszcze uważam, że nie mogę. A, no i co? Bardzo, bardzo mi się podobał. Styl animacji a, bardzo, bardzo komiksowy, tak do bólu komiksowy, to, że nawet się te dymki komiksowe a, pojawiają co, co jakiś czas a, bezpo, bezpośrednio w kadrze. Mm. To, że Miles Morales jest tak naprawdę główną postacią, to mnie bardzo cieszy, a bo buldubki, wiadomo. Świetnie zanimowane postaci, świetnie dobrany soundtrack, chociaż pewnie o hip-hop zawsze będzie kogoś bolał tyłek. Ale to znowu plus. A, historia bardzo sprawnie napisana, bardzo, bardzo y, fajne easter mhm. tam ukryte, zwłaszcza y, w telefonach jak Miles Morales. O, otwiera książkę adresową i. A to jest ma zawsze kopalnię. Bendisa to... przed ojcem, e, i, a Bendis ma Steve Aditko, e, Boże, nie Bendis, tylko jego ojciec ma e, Stewadditko. Mm. Zresztą to jest zawsze kopalnia jakichś steregów jak są numery w tele, telefonów. Tak, tak, te... tak, tak. Wbiję sobie na moment, bo um, w Tytanach w jednym, od, w jednym z odcinków oczywiście jest standardowo, że Dick Grayson chce do kogoś zadzwonić, on jest, jest rzut y, kamery na, na telefon i lecimy. I tam właśnie też są nazwiska twórców, pojawia się do która później też się swoją drogą w serialu pojawiła i tak sobie pauza i tak o co my tutaj mamy, co byście tutaj poukrywali. I Eggli są zawsze, spoko. Tak, to prawda. Standardowo jest to animacja od Sony, więc każdy telefon jest Xperią, każde słuchawki są z Sony, ale no trzeba to przeboleć w tej firmie. Znaczy product placement jest chyba zawsze, ale w animacjach trochę rzadziej. Mm. Chyba, że jest od Sony, to oni... no dobra, nie będę tu mojej świętej wojny z firmą Sony wyciągał po raz kolejny. Hmm. historia była super, pokazanie tych e, innych spider Spidermanów, z czego każdy był zanimowany też w trochę inny sposób. E, oczywiście z Piterem Porkerem na, na, na czele. To, to mi się rzuciło w oczy, gdy byłem na okłamenie w kinie i był zwiastun. Mm -hmm. Spider-man Uniwersum też mi się właśnie tak rzuciło w oczy. Mówię, kurczę, czy oni jakoś inaczej troszkę wyglądają, w tak poszczególne mimo. postaci? No to dobrze wiedzieć. Fajny pomysł. E, dźwięk przepiękny, bardzo mi się podobał. Zwróć uwagę, jak będziesz w kinie jutro, e, bo tam się pojawia, jak się nazywa ten gość, Prowler, mm -hmm. e, on ma tak dobry dźwięk przy poruszaniu się, takie niby dubstepowe łupu, łup, bubu, łup, łup, mhm. ale nie brzmi infantylnie. Tylko takie wiesz, potężne i mroczne, jak na gościa, który zostawia za sobą fioletową smugę. E, co już jest jakimś sukcesem. Mhm. E, chyba najfajniejsza rzecz od dawna, e, która się przytrafiła Spidermanowi. Lepsza Lepsze od gry. Tej nie, tej nie. nie grałem w grę, ponieważ nie mam playa, żeby... A faktycznie. <gry> Natomiast to był ogólnie jakiś ekstremalnie dobry rok dla Spidermana. Eee, jeszcze na chwilę wrócę do mojej świętej wojny. Tak kretyńska firma jak Sony po prostu tyle lat miała prawa do Spidermana, że musiała je oddać Marvelowi i zrobić wtedy wybitną grę z tego, co grałem u znajomych eee, i wybitny film animowany. Tak, no jak I to całkiem się, A filmu nie potrafią. I, I całkiem niezły udział w Infinity Wars, i. całkiem Ale to już Marvel Studio, wiesz. No, wiesz, tak, to, tak, tam się... tam, no to jeszcze możemy podsunąć tą, tą ten film, a film pełnometrażowy Homecoming. On, to, to, to już, Też już Marvel. Ten, ale to było pół na pół, nie? bo to Sony tam współdzieli, nie że oddali całkowicie. No coś, tej... coś takiego, tak czy jak, wiadomo, kto miał więcej do gadania. Mhm. Um, więc bardzo dobry e, rok dla, dla fanów pająka, nie wiem jak to teraz tam w komiksach wygląda, pewnie nie najlepiej. Też nie mam pojęcia, szkoda, że Spider-Man umarł, prawda? A znowu umarł? No wiesz, no wyparował nie? w filmie, nie widziałeś filmu? A myślałem, że o komiksach mówisz. No, przecież on umarł A... na śmierć i on nigdy już no nie wróci. No i wcale nie ma sequela, tak czy siak. Nie no, umarł. Umarł. Zobaczysz, ja, nigdy już nie wróci. Ee, niczego innego też się nie spodziewałem po producentach, ponieważ Lord i Miller odpowiadający za wybitne rzeczy jak Lego Przygoda, e, czy wybitny serial komediowy, jaki jest Brooklyn 9.9. Oje, no to jest cudowne. No, e, no to jakby wiesz, wiesz czego się spodziewasz, mm. spodziewać. To raczej nie schodzi poniżej pewnego poziomu i w przypadku Spidermana było dokładnie tak samo. Bawiłem się świetnie. Ja sobie humor wiem. był bardzo dobry. Parę razy się tak wiesz, zaśmiałem, zaśmiałem na głos. Mhm. Z, tego, z tego, co było, przepięknie zaanimowany. Pięć osób było w kinie? Cała sala praktycznie. Inna sprawa, że byliśmy też o 19.15 w kinie, więc taka godzina, godzina dla, dla wielu osób i było. Była z, bu, byli zróżnicowani odbiorcy. Mhm. Dużo młodzieży, y, dużo fanów Spidermana, znaczy kurczę ja oczywiście nie mam nic jak ktoś no. bardzo lubi postać. Natomiast to to ja... zawsze brzmi źle z twoich ust. Powinno wiesz, dlatego mhm. że y, ludzie przychodzą do kina i chcą obejrzeć y, film. I nikogo nie interesuje, że jesteś stulejarzem i świetnie znasz te komiksy i musisz komentować O, oh, oh, oh, przecież to będzie Spider-Gwen. Oh, oh, oh, oh. Jezu, naprawdę typie po prostu. Tak, no e, kultura Dla, w kinie. Dlatego, dlatego, dlatego w Stanach lubię Stanach się no, strzelają. Ale... <laughs> dlatego lubię seansę o 13. Tak, to prawda, bo wtedy zawsze, zawsze najmniej e, osób. Mm. I co? Świetny film. Po, po, polecam, jedna z fajniejszych animacji jakie widziałem w tym roku, e, najlepsza animacja ze Spider Manem od czasu serialu telewizyjnego. Którego? No Tego co było jak byliśmy dzieciakami, bo wszy... ogólnie mm, te ostatnie seriale Marvela animowane, które, no powiem, że próbowałem je raczej oglądać niż oglądałem, no nie podobały mi się. Były mocno nastawione na sprzedaż zabawek, moim zdaniem, bardziej niż nawet He-Man, mm -hmm. Co jest? Co jest już osiągnięciem, naprawdę. No? Tak, co, co jest osiągnięciem, ale to, to, to jest coś, coś wybitnego. Przepięknie zrobione, mam nadzieję, że będzie jakaś kontynuacja. Na pewno będzie kontynuacja ja Spider-Man. Czyli ogłosili? Nawet coś mi tam świta, że ogłoszono Spider-Girls? Czy jakoś tak? Okay. gdzie ma być Spider-Gwen i tam jakieś inne pajęcze dziewczęta tak mi się kojarzy chociaż mogło mi się to przyśnić Manara będzie plakat robił to, to może być wtedy bardzo ciekawa promocja tego ja, projektu nie to Frank Cho to są A... dwie opcje które. Outrage. no tak czy siak e, był świetny i... jestem ciekaw czy twórca Spider-Gwen współtwórca Spider-Gwen czy mu się podobał ten film animowany bo słyszałem, że to jest człowiek, któremu się nic nie podoba. A, Alan Moore współtwarzył Spider-Gwen? <głos> Zwróć uwagę jak wygląda Kingpin. Zwrócę. Bo jest przecudowne. I te jakby różnice, które się pojawiają w tym, a są jakby akceptowalne przez, przez społeczeństwo, że każdy ma ten taki kreskówkowy wygląd mm. mimo wszystko jakieś dysproporcje i Kingpin, który jest największą dysproporcją tego filmu, bo on jest po prostu gwiazdą neutronową, która chyba gdzie, gdzieś, gdzieś tam leży. Eee, mega, mega super. I bawiłem się naprawdę świetnie i chyba jeszcze raz pójdę do kina. Okej, okay. fajno. No to cóż, ja czuję się zachęcony zdecydowanie, natomiast film Aquaman widzieliśmy e, obaj osobno w różne dni. <grym> Ta, tak, to prawda. Dokładnie. A jeszcze my... do Spidermana byłem na wersji z napisami, więc nie wiem, jak jest z dubbingiem. No ja sobie innej wersji nie wyobrażam nawet. No z, z Aquamanem akurat miałem o tyle fajnie, że właśnie była wersja z napisami o 13.30 w Multikinie w Zawrzu, więc cudownie było. Pusta sala, wielka, ogromna, pusta sala. Nie no, tam. Wiem o co chodzi 12-20 imax. No, by, by, było, nie, no, było na sali jakieś, nie wiem, 6 osób czy coś no, no, takiego, no, no. ale to była tak ogromna sala, to chyba jedynka w Multiki nie w dobrze to jest największa sala w ogóle i tam to wyświetlali, no to wiesz, mogłoby być i 50 osób, bym ich w ogóle nie widział, więc super. No, i mo mogłem sobie spokojnie oglądać ten film i. Nie ukrywam, że pomimo tego, że się strasznie zajarałem z zwiastunami Aquamana, zwłaszcza tym ostatnim i tą muzyką w tle, zresztą Ci posyłałem linki no, no, no, no. to jednak i tak szedłem do kina z obawami, bo to jednak DC nie I, i, DC w kinie. i DC w kinie zwiastun Suicide Squadu też mi się podobał a wyszło tak sobie bardzo mocno na szczęście Aquaman okazał się filmem, który nie jest super, ale bawiłem się na nim jak wieprz, po prostu, jak świniak. Jakiś dobrze mi było w tym chlewie tam. <grystanie> nie, nie, na, naprawdę, wychodząc z kina, mogłem spokojnie wiesz, wyliczyć na palcach jednej ręki, co mi się w tym filmie nie podobało, ale co z tego, skoro i tak było fajnie. Mhm. I to jest taki film i taki też rodzaj komiksu. Strasznie się zauważyłem, że strasznie w tym roku się przekręciłem na takie komiksy, które. Wiem, że nie są super, ale po prostu bawiłem się na nich dobrze, więc jest, więc jest cudownie. No to jest chyba podstawa rozrywki, nie? Bawić mm. się dobrze. Tak jak właśnie na przykład nienawidzę Baśniowa. Aha. To nie jest wybitny komiks ale jest, ale jest wybitnie zrobiony, przetłumaczony i ogólnie jest tak dużo w nim fajnych rzeczy, że, że uwielbiam. No i z tym Aquamanem może nie będzie uwielbienia, ale na pewno jest to film, do którego będę chciał wrócić. Może sobie Blu-raya sprawię. Jak już, jak już za parę miesięcy się ukaże, absolutnie nie żałuję tego, że poszedłem na ten film jak była scena z e, ośmiornicą grającą na bębnach, nie wiem czy to jest tak. spoiler czy nie, <śmiech> mam nadzieję, że nie, no to po prostu bo takie, ja yeah, zrobili to po prostu I, i, i jest w tym filmie dużo rzeczy, które mi się nie podoba i pewnie zaraz to wymienimy, bo przypuszczam, że i ty jakieś tam minusy znalazłeś w tym filmie ale ogólnie jest spoko Jason Momoa, no, wielkie serduszko dla niego. Amber Heard też, też fajnie mu partnerowała. Historia, pomimo tego, że jest napchana, nacikana strasznie dużo tam jest wątków. Tam jest wątków narąbane chyba z trzech różnych komiksów i upchnięte w dwie godziny z małym hakiem. Mm -hmm. To pomimo tego, że jest strasznie dużo i część rzeczy leci mocno po łebkach, to jednak historia ma sens. Ma początek, środek i koniec i, i trzyma się kupy, a nie tak jak w poprzednich filmach, nieraz to bardzo mocno trzeba było się zastanawiać, co autor mógł mieć na myśli jak to się łączy z poprzednimi rzeczami. Bardzo mi się podobała Atlantyda, jak, to, jak ją pokazano. Nie miałeś takiego skojarzenia oglądając film, że to trochę takie Gwiezdne Wojny pod wodą? Miałem raczej skojarzenia z, z filmem Tron. Okej, okay, jestem w stanie to zrozumieć. Z autostradą do Atlantydy. Tak, też. I zwłaszcza w momencie, gdy wleciał taki ambient, ja, jako muzyka w tle, to już w ogóle mnie, ale, ale podobało mi się to i, i te stroje, i, i to, że mm, Orm, główny przeciwnik, pomimo tego, że nie został zaprezentowany jakoś super, i tak był dość wyrazistą postacią i. Mm, jak zobaczyłem Dolfa Lundgrena, to już w ogóle było plus 10 do lubienia tego filmu. bo jak Zawsze Dolf Lundgren tak, podbija. Tak, tak. Po prostu. Jeszcze był Jason Momoa, więc to już. To jest, wa tylko wartość, roku to jest wa wartość dodana. Jak Dolf Lundgren się pojawił w Arrow w zeszłym roku, Aha. to kurczę od razu po pokochałem ten serial na te trzy odcinki. I no... Mi się podobało. Było kolorowo, było momentami śmiesznie, momentami poważnie. Miało bardzo to wszystko, często było śmiesznie. Miało to wszystko sens. No, Momoa się strasznie fajnie pokazał w tych scenach humorystycznych, bo ja go, wiesz, ja go kojarzę z takich bardzo nieudanych produkcji typu Conan Barbarzyńca, który się nigdy nie wydarzył, No, no. kojarzę go z takiego filmu, co był tak zły, że aż nie pamiętam jego tytułu, ale grał tam z Sylwestrem Stalon i się prali po mordach. Mm. Zron jeszcze go, no, z gry o Tron, gdzie nie miał przez cały sezon ani jednej kwestii mówionej, tylko har harczano wykrzykiwanej. E, kojarzę go, może wstyd się przyznać, ale ze słonecznego patrolu, mm -hmm. bo on tam zaczynał. By, był taki młodziutki, miał krótkie włosy i w ogóle wiesz, nie, nie przypominał z, z siebie teraz. No i y, ta jedna, jedyna produkcja, do której naprawdę mam mocny sentyment z jego udziałem, czyli Gwiezdne, Gwiezdne Wrota Atlantyda. Gdzie on się pojawił. Atlantyda. On się pojawił. Tak, nie Nieprzypadkowo. On się pojawił tam w drugim sezonie jako postać, która zastąpiła inną postać, której nikt nie lubił. Mhm. I on ten serial naprawdę bardzo mocno rozruszał. A już wtedy wyglądał tak trochę akwamenowo. Tylko powiedzmy 20 kilo był mniejszym knurem wtedy jeszcze. Więc... No to tutaj dobrze przy mhm. no i Wygląda spoko i powiem ci szczerze w Aquamanie mi się bardzo podobało to, że ten film jest mega komiksowy w sposób taki, że nie wstydzimy się tego, że, że pochodzimy z komiksów. Więc mamy sceny, gdy Aquaman sobie pływa z delfinami, tak jak w tych wszystkich memach. Mhm. Jest scena jak, jak jeżdżą na gigantycznych konikach morskich. Jest... No kurczę, no ta, ta, ta ośmiornica na tych będach mnie rozwaliła w tym w, w, wtedy, ale to naprawdę było fajne. No, no, dużo dużo rzeczy mi się podobało w tym filmie, jest dużo rzeczy, które mi się nie podobało również, ale może to, to za moment, co, co ty sądzisz na temat Aquamena, bo się no. tak rozkręciłem. Ale w sumie powiedziałeś większość rzeczy, które, z, z którymi się też zgadzam i które bym wymienił. Mi się film bardzo podobał. Podobała mi się ta jego bajkowość. Nie, nie oszukiwanie się, że ludzie żyjący pod wodą są poważnym tematem, tylko po prostu czymś wyjętym z komiksu. I było pranie się po mordach, czyli podstawa kina superbohaterskiego. Była jakaś fabuła. Czasem mniej, czasem bardziej naciągana. Aktorsko było... Był Willem Dafoe, to, to, to mnie bardzo cieszy. Tak, ale on, on był po prostu, nie? Mam takie wrażenie, że, że Willem Dafoe nie tak, miał. Ale on ma zęby o, jak taka podwodna. On nie, miał, nie miał co zabrać w tym filmie stworzyna. za bardzo. Kręcił kijem. Mm -hmm. Tak. No. <laughs> Spoko były te efekty specjalne, które. Były. Mm -hmm. I to nawet te takie najmniejsze, chociażby przy tym kręceniu kijem, jak z oceanu zaczął zbierać tą wodę do tej tarczy. Mm -hmm. To było fajnie. Teraz powiem parę spoilerów. Mega mi się podobał ten cyberdemon z duma, które tam, tam wcisnęli, i te i ci ludzie kraby. Mm, no to o, oni, oni byli, fajnie, fajnie byli mega fajni. No. Tręcz, czyli o, o, jak to było Odchłań. Odchłańcy. Odchłańcy, no. E, no. Jak w komiksach, dokładnie jak w komiksach wyglądali, mm -hmm. co, co też, też było plusem. E, sam początek, chyba, chyba tak trochę z niesmakiem podchodzę do tej sceny, jak on e, zaczyna rozmawiać z rybami e, na początku w tym akwarium. Jest taka tak, to, trochę, ta scena jest dziwna w ogóle. Jest taka. Tak napompowana po prostu, mm -hmm. tak niby ho, ho, jezu, o dzieciak gada Ale to na szczęście to była taka łyżeczka dziegciu mm -hmm. na chlebciu. Ta, ta scena to jest w ogóle dla mnie taka dość duża nieścisłość w całym tym filmie, bo wiesz, mamy scenę, gdzie cała klasa widzi, jak on rozmawia z rybami i nic. I 20 lat później, hm, ten Aquaman to w sumie istnieje, czy on nie istnieje, czy o co chodzi, nie? Wiesz, no, no, ale nie, no w sumie później normalnie później robili to, sobie z nim zdjęcia, nie? Normalnie to by ale było... prowadził po pijaku, to Tak, minus. tak. Normalnie to by było po prostu tak, tak mi się wydaje, wiesz? Ty, trochę w stylu ETA. On gada z rybami. FBI, CIA, wszystkie, wszystkie służby i kroimy, Służ... kroimy, Służ... kroimy dziada, nie? A tutaj, no, o, gada z rybami. Dobra, masz, masz szacun na dzielni, nie będę cię bił w szkole. nara. W, wiesz, czego jeszcze byłem bardzo pod wrażeniem? pierwszy raz w historii udało się komuś wytłumaczyć, dlaczego Black Manta ma tak wielkie wiadro na głowie. To, to na, naprawdę, jak poleciała ta scena i było, że tam wysadziło mu pół tego laboratorium i było, że o, że muszę zbudować większy hełm, i sobie pomyślałem, udało Tomas, się im. Tomasa. W końcu się komuś udało. Nie wiem, czy pamiętasz, jak zaczynali zdjęcia do Aquamana i aktor grający Black Manta, mhm. wrzucił zdjęcie z, z tutaj pokazuje cudzysłowie z przymiarki kostiumu mhm. i biegał z takimi dwoma miotłami przy rękach z wiadrem na głowie. Znaczy, ja, ja z, pamiętam jak ten sam aktor wrzucił zdjęcie z postprodukcji jak nagrywali dialogi czy dogrywali dialogi mhm. i żeby lepiej oddać dźwięk to miał przy głowie Wiatro. Tak, tak, tak, tak, i, tak. I oczywiście wiadomo, wielcy fani, hejterzy Marvela, znaczy hejterzy DC. Y to DC, co to ma być? Nagrywa z wiadrem. To jest chyba najlepszy dźwięk, nie? Mówiąc przy, przy tym wiadrze. Wiesz, no tak naprawdę. Jak Najprostsze sobie... sposoby są najlepsze tak, czasami. Tak, no nie? bo działają i, i uzyskasz ciągle to samo, jak podkładasz mm, czy głos, czy, czy, czy tworzysz efekty dźwiękowe, to jeśli zaczniesz to rozbijać, jak te efekty dźwiękowe powstają, e, to już już nie jest tak, wiesz, znaczy, tak znaczy kurczę, to jest super, bo to jest wiesz, coś, co robię i coś, co mnie jara, mhm. e, ale jak oglądasz coś i wiesz, jak ten efekt dźwiękowy powstał, to już jest różnie. Jest taka gra jak Evil Within, mhm. e, horror od m, chyba, tak, od Bethesdy. E, e, I... <grych> I tam e, jest taki jeden potwór, który e, zaczynacie jeść. E, to nie róstwierig gryzie i ci tam wyrywa mięso i tak dalej. Mhm. E, ale jak sobie zobaczysz materiały z produkcji gry, to zobaczysz takiego e, grubiutkiego Japończyka, który blisko mikrofonu w dupia melona. Wiesz tak. <śmiech> Czy obejrzenie materiałów dodatkowych do władcy pierścieni, jak, jak wszystko było nagrywane, i że tak naprawdę głos balroga uzyskali w ten sposób, że styropianowy kubek nacieli i nasadzili na mikrofon i mówili do tego. Także no, fani jak zawsze. Mhm. Swój poziom reprezentują, ale zadziałało dobrze, i ten głos brzmiał prawdziwie. i Brzmiał tak, że dało się go zrozumieć w przeciwieństwie, na przykład do Beina w, w tym, gdzie też musieli dogrywać przecież mu, mu głos. Bo nikt go nie rozumiał. Bo z planu się nie dało złapać tego, jak mówił, nie wiadomo, co mówił. Chociaż na... Tom Hardy raczej mówię, ale, ale nawet w tym, nawet w zwiastunie, gdy zwiastun puszczono, to reakcje na zwiastun były takie, że musieli dogrywać niektóre kwestie na nowo, bo nikt go nie rozumiał. No. Ale to była zmiana na plus, faktycznie. Tak, ale tu Black Manta, Black Manta był fajny. Było go mogło być, tak, mogło być go więcej, ale może będzie go więcej. Mm -hmm. Tak. Dla mnie cała, cały udział Black w tym filmie to była taka jedna wielka przybudówka do, do drugiego ewentualnego Aquaman'a. A po, ponoć ten sobie radzi finansowo całkiem fajnie. To nie wykluczamy, że dwójka będzie. No i, i byłoby fajnie, bo chciałbym zobaczyć drugą część. Mm -hmm. I no Black Manta mi się podobał. Te inne. Mm, rasy Atlantów powiedzmy yy, mi się podobały. To jest też potencjał na dwójkę, bo tutaj tylko tak, że tak tu my przelecieli po mm -hmm. albo przepłynęli w zasadzie. E, co mi się tam jeszcze podobało? Kto to napisał? Na Facebooku Frank Cho napisał, że Aquaman ma ten problem, że im dalej od wody tym słabiej chyba. Mm -hmm. e, z wyjątkiem sceny na Sycylii bym się zgodził może, ponieważ to bieganie po dachach było bardzo fajnie nakręcone. Mm -hmm. I to, że jak Mera walczyła z tymi zwykłymi przydupasami, a Aquaman walczył z Blackmantą, spoko zrobione. Mhm no to tam było ba kilka bardzo fajnych zwłaszcza jak ten jeden z tych przydupasów gonił Merę i przebijał się przez ściany, to, to fajnie wyglądało natomiast y, rzeczy, które się nie podobały, to może akurat bo jedna rzecz y, ze sceny na Sycylii mi się bardzo nie podobała, ale to wynikało z tego że ten film właśnie tak jak mówiłem miał tyle wątków napchanych, że tak bardzo po łebkach momentami leciał i gdy jest... Y, cofamy się troszeczkę, scena na pustyni i mera mówi, no bo nie, ch nie chce wojny pomiędzy powierzchnią i Atlantydą, bo pomimo tego, że ludzie są tacy, tacy i stracy, a później przybywa na Sycylię, widzi kwiatek, widzi owoc, widzi małe dziecko i hmm, ci ludzie w sumie nie są tacy źli. Bo była we Włoszech i no. zobaczyła, że ludzkość posiada pizzę. No we Włoszech od plus 10 do lubienia ludzkości od razu. No różnie, ale pizza, wiesz, mhm. pizza za... Znaczy, wiesz, takie nieścisłości i takie naiwności, jak wiesz to, że była jakaś butelka, i że trzeba było tą specjalną butelkę położyć w ręce, kto to był Romulusa Wiesz, w rękę Romulusa, to gdyby to było takie proste, to 40 lat przed Akamanem, pan samochodzik by im ogarnął ten, ten trójząb. Tak, ten temat spokojnie. Znaczy, to, to akurat kupuję, to były, bo wiesz, taka takie... konwencja. Tak, ale wiesz, taki przyjemny. Mhm. Naiwny film przygodowy. Że nie ma jakiś takich, wiesz, są naiwności i takie głupotki, ale nie ma jakichś takich, wiesz, takich kolosalnych dziur, że to jest bez sensu że się nie zgadza. tylko tak, Ale są takie rzeczy, które po prostu. Mi się na przykład rzuciło w oczy, że sceny z Nicole Kidman, matka Aquamana. Atlana. Jak była na, na początku scena, gdy wbijają żołnierze Atlantydy i ona się z nimi tłucze, to tam tak mocno było widać, że to nie jest ona. Tylko, tylko dublerka, która jest pół metra wyższa i 20 kilo cięższa. To, to było takie... E. To, co mi się bardzo mocno nie podobało przez praktycznie cały film, to jest to, że chyba trzech kompozytorów robiło muzykę i stwierdzono, że wrzucimy po trochu wszystkiego. Mhm. Nawet jak sobie odpalisz na YouTubie, lega była trochę niespójna. legalnie, podkreślam, soundtrack z Aquamana, to tam też masz jedno piosenka openingowa, to jest to, co było na napisach początkowych. Później masz dwa kawałki takie ambientowe, później masz trochę klasycznej... E Orkiestry, znowu ambient, znowu coś innego. No to nagle Pitbull'a. Tak i, i Pitbull Afryka jest przed ostatnim utworem w tym traku. a w filmie jeszcze się pojawiały przebiski takiego klasycznego rocka, więc to masz pięć różnych styli przez cały film, i to było dla mnie bardzo słabe. Zwłaszcza, że filmy DC mają muzykę taką zapadającą w pamięć najczęściej, pomimo tego jak bardzo są kiepskie bo i motyw muzyczny z Wonder Woman jest bardzo łatwy do zapamiętania mm -hmm. Czy ja, ja na przykład się przyznaję bez bicia Aquaman miał taki swój jingle, jak się pojawiał mm -hmm. na początku i to mi przypomniałeś, to mnie wkurzało, bo uważam, że było nadużywane, powolne podnoszenie głowy jak jest trzy razy pod rząd scena po scenie to już sobie myślisz, dobra nie, no pobij go i, i tak, idźmy tak. dalej, bo to już jest przesada mm -hmm. bo na przykład soundtrack z of Steel mi się podoba od początku do końca, natomiast mm, mm. tutaj to było takie, że y, gdy je, jeden utwór się już kończył, a z, z, jeszcze się nie zaczął kolejny, to było, o mój Boże, co tu, co tu zaraz będzie, nie wiem, Makarena wskoczy albo coś w ten deseń, no, tam było no, takie pomieszanie z poplątaniem, i to mi bardzo nie pasowało. To, był, to jest dla mnie chyba największy zarzut wobec tego filmu. Mm -hmm. A tak, tak na dobrą sprawę, żeby się jakoś bardzo mocno przyczepiać, to, to, to nie, mam, nie mam do czego, ale to głównie z powodu tego, że ten film nie oszukuje tego, czym jest i do kogo tak, jest to, skierowany. Właśnie. Nie, nie, jest, nie było szumnych zapowiedzi, że robimy najbardziej ambitny crossover wszechczasów, a później dostaliśmy Infinity War. Które. Było spoko filmem, ale zapowiedzi zwiastowały nie wiadomo co, a dostaliśmy wiadomo co, film Marvela po prostu. nie? No i tutaj w Aquamanie właśnie to mi się podobało. Natomiast musisz przyznać, że mhm. największy crossover w historii kina stworzył bardzo dużo dobrych memów. Zwłaszcza mój ulubiony Infinity War to największy crossover w historii. Mhm. I było tymczasem w Polsce i byli kiepscy i miodowe lata razem. Tak, to jest najbardziej obitny crossover, <głos> nikt, nikt, nikt mi nie powie, że, to jest, że jest inaczej. Dokładnie, no. Natomiast... pomijając to, że Artur Barciś i Cezary Żak powinni grać superbohaterów. Zdecydowanie. Albo Asterixa i Obelixa, bo to jest idealne połączenie. Hajka i Kokosza, mhm. o. tak. Kurczę, szkoda, będziemy że będziemy to forsować. Szkoda że, na, szkoda, że nikt na to nie wpadł 20 lat temu. To już jednak są wiekowi panowie. Ale mogliby podkładać głos w animacji. Maczku. <głosy> <głosy> <Jak O, nas? głosy> Te, teraz wykmiliłem, no. Przelew, znaczy konto do przelewu podam później. A wracając jeszcze do oklamy. no coś, coś byśmy dorzucili? Dobrze wygląda, bałem się trochę o klasyczny łuskowany strój, mm -hmm. ale wygląda w nim kozacko dobrze. Tak, Te, trochę przy jest ten plastikowy zielony kawałek, który ma przy ręce, natomiast e, sama łuska bardzo, mm -hmm. bardzo fajna. Trochę mnie bawiło w tej scenie, gdy się pojawił pierwszy raz w tym kostiumie te dwa razy to takie złowrogie spojrzenie z z Zęba, gdzie raz było spoko, tak, ale no, gdy już to, było drugi raz to było. Mm, to jest e. tak samo jak z dramatycznym podnoszeniem głowy na, mhm. na samym początku jak tam ratuje tych Rosjan. No to, wiem, to, tak. Tro, trochę pod tym względem przesadzali. I rozumiem po co zostawił ojca Blackmanty na śmierć, ale to trochę nie Aquamanowe. Wydaje mi się. W sensie, jakby to był jakiś wypadek mm -hmm. i, i by zginął na, wiesz, przez niego, że na przykład wepchnąłby go gdzieś tam i nie wiem, wybuch by go gdzieś wyrzucił yy, i by go nie uratował. Mm -hmm. I Black Manta by i tak winił go za śmierć ojca, wydaje mi się, że byłoby by bardziej. No, tak, tak było w komiksach zresztą, nie? Blackman tak wini Aquamena za śmierć swojego ojca, a nie że Aquaman do tego celowo doprowadził. Mm -hmm. Bo tu mógł go spokojnie, faktycznie uratować. E to zresztą zaraz przejdziemy do tego, bo Aquaman antologia tutaj już gdzieś, gdzieś leży w pudełku i, i czeka, rozgrzewa się. Natomiast e, co, do, co do filmu, bardzo mi się też jeszcze podobało. Teraz mi to tak przyszło do głowy, że mm, jedynym nawiązaniem do wcześniejszych filmów było to, że. A, bo pokona jest Stephen, Stephen Wolfe'a i nic więcej tam nie było. Nie było, nie wiem, znaczka Wayne, te, Wayne y, Tech co, co 10 sekund, tak jak Wonder Woman się pojawiało, bo musiało się pojawić w tych scenach w teraźniejszości, że, że ten film jest taki totalnie przystępny dla wszystkich osób, które w ogóle nie oglądały wcześniejszych filmów z DC. Mm -hmm. I, on, można I to nawet mo mo można, <laughs> można powiedzieć, że nic nie wnosi do tego uniwersum tak na dobrą sprawę. Bo go nie ma, no. A, więc to, to też jest pewna rzecz. Y A, ale i też jeszcze mi się no, przypomniał, no, no. y był taki moment, gdzie y wiesz, y był atak ostrzegawczy Atlantydy na powierzchnię, gdy wypluli te, była fala tsunami i na plażach się pojawiły te wszystkie śmieci i tak dalej. I w tym momencie siedzę w kinie i mówię, hmm, czy ja kibicuję Atlantydzie? Nie wiem, czekaj, muszę się zastanowić w tym momencie, bo to był taki moment, gdzie ci niby źli zrobili coś, co ja bym absolutnie poparł i to był taki moment też w tym filmie, w tym stwierdzeniu, że to chyba nie tak miało wyglądać. Bo ten film był bardzo proekologiczny. Oj, tak. Jak to dla ludzi mieszkających w wodzie wydaje się logiczne. Mhm. Ale nie, nie, nie raziło mnie to w oczy. Tak, nie, Bo nie, dla, nie było to nachalne. O. Dla Atlantów to, w z tego jednego dialogu, że tam trują nam dzieci i tak dalej, to dla Atlantów był jeden z argumentów, nie? żeby wypowiedzieć wojnę, że nam śmieci zrzucają do wody. Jeszcze bym powiedział, że hełm Ocean Mastera też był bardzo komiksowy. On się By... animował, prawda? W jednym momencie mu tak. się tam oczy ruszyły, w tak. tym, nie? Tak, tak, tak mi się wydaje, ale też był już jakby żywcem wyjęty z komiksów. Tak, tak, to, i to, to też było fajne. I to też po przeczytaniu Aquaman Antologii muszę powiedzieć, że ten hełm się też nie zmieniał jakoś szczególnie mocno na przestrzeni tych wszystkich dziesięcioleci. I... No nawet te dwa talerze połączone ze sobą, Black Manty się nie zmieniały specjalnie. Mm -hmm. więc... tak to, no. Jak ten typ w ogóle chodzi z takim czymś na głowie? tak on przechodzi przez drzwi to jest ciekawe. No, <głos》> może nie jest jakiś szczególnie ciężki, ale na pewno jest i Trochę mało opływowy, nie? Może to wyjaśnią jakoś w, w drugiej części filmu, bo na to liczymy. Chcielibyśmy, tak. na pewno było fajnie. Kostiumy fajnie, ogólnie fajnie, mm -hmm. do pooglądania. James Wan, który był reżyserem tego filmu, dał radę. Tak, dał radę. Dał radę. A czy nazwałbyś to najlepszym filmem z kinowego Uniwersum DC, jak dotąd? Z, z Uniwersum? Mhm, tak, mówię o tych pięciu filmach, które dotąd były. To chyba, chyba tak. Chociaż, kurczę, wiesz, ja lubię tego pierwszego Supermana. E, Uuu, niepopularna opinia. No jasne, że niepopularna opinia, ale bawiłem się dobrze. No to co, co będę ściemniał? Żeby Nie, ja żeby też, ja i... też absolutnie. Ja mam jeszcze bardziej niepopularną opinię. Mi się Suicide skład nawet podobał. Znaczy... Z wyjątkiem ludzi z rosołu? Tak, z wyjątkiem tak. ludzi z rosołu, ale, ale chodzi o to, że... Był wielki płonący gość, który się bił z innym, dużym gościem. I był Will Smith i strzelali do siebie. i w ogóle. I, i, i Killer Croc słuchał najna, którego bardzo lubię, więc no ja, ja cały czas. I pow... była ta scena z tą ręką. O stary, mhm. to ja go nakładzie tą rękę i ta druga wychodzi. Przez cały film o tym myślałem, jak dobra była ta scena chyba z 20 minuty ja cały czas uważam, że Suicide Squad nie był nawet w połowie tak zły jak go wyhejtowano i będę się tego trzymał, bo przy Batman v Superman moja opinia początkowo nie aż tak zła z miesiąca na miesiąc leciała na no mordę no to co, co natomiast... rozmawialiśmy, im więcej myślisz o Batman v Superman tym gorszy się ten film staje Tak, a, a przy Suicide składzie nie było aż tak źle ja, ja natomiast bym powiedział, że Aquaman był filmem mm, najbardziej świadomy no. siebie, ale jednak Wonder Woman daje tak pół pięterka wyżej Wondermen sobie powtórzyłem mhm. i tam mnie trochę rażą efekty specjalne, Tak, to te, ale to... te takie rwane klatki jak ona skacze czy coś mhm. i wiem, że to jest uniwersum DC i musi być mroczne, ale tak naprawdę nie oszukujmy się, bo to Batman hmm. musi być mroczny. A kłamę pokazał, że wcale nie trzeba. Właśnie, Blood Heaven musi być mroczne, Wonder Woman rozumiem, że pierwsza wojna, że to raczej nie było kolorowo. Ale jak sobie czytasz komiksy z Wonder Woman, to tam jest trochę więcej światełka. I no. znacznie więcej kolorów. Dlatego mam nadzieję, że ten drugi, ta druga część ze względu na lata, w których się będą będzie działa, będzie znacznie bardziej kolorowa. Mhm. Natomiast Aquamana polecamy filmowego tak. i bawiliśmy się dobrze. Tak. Oby tak dalej. Disney. Jeden, z, znaczy nie najlepszy film DC w tym roku, ale ale fajny. Bardzo. Drugi najlepszy. Tak. Na dwa. Natomiast już, już wspomniałem raz czy dwa, to teraz może przejdę do konkretu, tylko muszę wygrzebać z pudełka no Zaraz huknie oh yeah. Aquaman Antologia Opowieści o Królu Atlantydy z okładką Aleksa Rossa DC, DC, <grym> de, DC Deluxe Cena okładkowa od razu, zapowie, od razu powiem 119,99 Ale jest to kawał cegły więc. Tak, tak, jest to kawał cegły i jest to kawał bardzo fajnie przygotowanej cegły, ponieważ tutaj no jak to antologia, mamy tutaj kilkanaście historii takich, powiem szczerze, że bardzo fajny jest tu wybór tych historii, bo to, to jest antologia nie najlepszych historii z Aquamenem, ale tych najważniejszych historii z Aquamanem, Prze... no, przepraszam, przynajmniej mam takie, mam takie wrażenie, bo jest i... Pierwszy, pierwszy komiks w ogóle z tą postacią z 1941 jest pierwszy Origin, jest po debiut Aqualeda, jest ślub z Merą swoją drogą nie wiedziałem o tym, że w latach kiedy to było 60-tych, kiedy Lois Lane w swojej solowej serii biegała i próbowała się przez 30 lat dowiedzieć kim jest Superman, to Mera 7 numerów po swoim debiucie już się ożeniła z Aquamanem nie, nie wiedziałem o tym więc, więc można. Jest ten bardzo słynny numer ze śmiercią syna Aquaman'a. To było wtedy? To było coś. Wtedy, no, nie, no to, wtedy, to, wtedy to było naprawdę I jak tak. to zmieniło postać? To nie była wiesz, kolejna z tych wielkich śmierci, które nic nie zmieniły w, oprócz pierwszego jak ci umierają rodzice w komiksach. Mhm. Yy, nie była wiesz, kolejną nic nieznaczącą śmiercią, tylko jakby śmierć syna kłamena zmieniła bardzo dużo. Tak, dokładnie. I mamy tutaj na przykład, yy, jest w ogóle ze, ze tu z odświeżonym originem postaci tutaj są, jest chyba ze, ze trzy sztuki, bo jednak wiesz, a to Kryzys, a to tam New 52, a to coś i ten origin się, się dość mocno zmieniał w przypadku tej postaci. Ale jest też annual z Justice League of America, gdzie Aquaman jest dowódcą starej ekipy, rozwiązuje ją i tworzy nową, którą naprawdę bym czytał, ale jak się dowiedziałem, tam sześć numerów było i seria padła. Mhm. Jest fragment Sab Diego. Jest, jest, co nieco, jest co nieco z... No, no. Z New 52, z, g, tylko i wyłącznie z ranu Geoffa Jonesa i do tego zaraz jeszcze wrócę, yy, ale, ale no, faktycznie jest tu taki przegląd tych można powiedzieć naj, najbardziej kluczowych rzeczy z, z, w przypadku tej postaci i to co mi się podoba w tej antologii to jest to, że każdy rozdział zaczyna się od wstępu, to nie jest tak, że a masz tutaj zeszyciki i sobie czytaj. Tylko po prostu mamy takie jednostronicowe, krótkie z reguły wstępy, gdzie są jakieś ciekawostki o tym, jak ta historia powstała, jaki jest jej efekt, czy ktoś się nią później mocniej inspirował. bo na przykład, gdy jest pierwszy Origin Aquamena, pochodzący z 1959 roku, to mamy tutaj napisane, że na tym komiksie Joe Jones 50 lat później oparł swój origin, zmieniony tej postaci. Faktycznie, gdy się to czyta, to jest tutaj dużo takich ciekawostek, które faktycznie można było wyłapać w tych późniejszych komiksach. Jest tutaj w jednym zeszycie taka scena właśnie ta z tego filmu, o, o, która nam się nie podobała, bo była po prostu kiepsko nakręcona w akwarium z rybami. I w, mm -hmm. w, w, w tym komiksie to było... Jest, jest pokazane w jednej z historii która ma 50 lat na karku więc te, ta, ta scena się tak znikąd nie wzięła nie że stwierdzili a zrobimy taki szajs tylko po prostu mieli konkretną scenę i ją zrealizowali to co podoba mi się w tej antologii to jest to że właśnie są, są przypisy do każdego rozdziału że jest wybór historii jest całkiem fajny rysunkowo Mamy tutaj do czynienia z naprawdę dużymi nazwiskami, zresztą pod, pod kątem scenariuszy tak samo. Tutaj sobie pozwolę wymienić pa, paru twórców. To jest Paul Lewic, jest Jerry Conway, jest David Micheline, DeMatteis, Peter David. Z rysowników mamy chociażby Jima Aparo, Dick Giordano, to Jim Calafiori. To jest są całkiem fajne nazwiska z lat, z lat wcześniejszych i ci aktualni, czyli Ivan Reis czy Patrick Gleason. To, co mi się nie podoba, pod, jeśli chodzi o tą antologię, to są tak naprawdę dwie rzeczy. Po pierwsze, to są dwa momenty, w których mamy fragment historii. Mhm. Czyli, tak jak wspomniałem, jest fragment Sabdiego, bo mamy dwie, dwa zeszyty z bodajże sześciu. I jest e, historia Śmierć Króla, która była w, wydawana w czasach New 52. I to jest pierwsza część i szósta bo tak, bo w pierwszej części się dzieje coś i w szóstej części się dzieje coś, a to, że pomiędzy, pomiędzy nimi jest, jest taka dziura i to czuć przy, przy czytaniu, że, że ta dziura tam ewidentnie jest, no to już jest tam mało ważne druga rzecz, która mi się niekoniecznie podoba to jest sam, sam format wydania tej antologii, bo o ile Aquaman no jest można powiedzieć dość rozpoznawalną postacią, bo i przez lata w Lidze Sprawiedliwości wydawanej przez Egmont się pojawiał i w komiksach z wielkiej kolekcji komiksów DC się gdzieś tam pojawiał, ale jednak wydaje mi się, że byłoby dużo lepiej, gdyby to była miękka oprawa, normalny format i dużo, dużo niższa cena, bo jednak wydaje mi się, że Aquaman mimo wszystko nie ma takiej siły przebicia, żeby tak wydany i taki dość drogi komiks się jakoś dobrze sprzedał. Zwłaszcza, że Egmont swego czasu dość mocno narzekał na przykład na sprzedaż DC Deluxe'ów z Wonder Woman czy z Catwoman. A mhm. wydaje mi się, że jednak mimo wszystko Aquaman jest takim podobnym pułapem popularnościowym w no, naszym przede kraju. Przede wszystkim nie jest Batmanem. No, i... więc, więc nie sprzedaje wszystkiego. Natomiast jeśli chodzi o tą aktualną serię, bo jeszcze mamy z komiksów z Aquamanem, mamy serię z odrodzenia i tutaj w antologii jest ten zeszyt DC DC odrodzenie Aquaman, Aquaman odrodzenie jest ten zeszyt tutaj czyli mamy go już drugi raz w ciągu ostatnich paru miesięcy w dwóch różnych komiksach ale sama seria z odrodzenia Muszę, sama seria z odrodzenia, muszę powiedzieć, że jest bardzo fajna póki co. Mm -hmm. Jest to jedna z trzech serii, której nie olałem jeszcze, więc, więc kurczę... Coś musi w niej być. Tak, fa fajnie się ją czyta. Jest takie, z jednej strony jest to typowo superboaterski, ale tam Dan, Dan Abnet, scenarzysta, bardzo dużo wątków takich political fiction wprowadził i jak na typową mainstreamową super radzi sobie z nimi naprawdę nieźle i Aquaman wciąż jest na liście rzeczy, które, które sobie kupuję, więc serię z odrodzenia też jak najbardziej polecam tylko tutaj warto wspomnieć, że Aquaman z odrodzenia to jest taki trosz, troszeczkę droższy okładkowo, bo zarówno drugi jak i trzeci dom jeśli się nie mylę Chyba się nie mylę tym razem. One są takie dość, dość napchane. Tam jest po 8 zeszytów i one nie kosztują 39,99 tak jak, tak jak standardowo komiksy z odrodzenia, tylko są o droższe. Ale mhm. warto, ale warto zdecydowanie. Dobra, to ja przechodzę do komiksu europejskiego wydanego przez, w Polsce przez Nonstop Comics. I jest to Ghost Money. I. Mam pewien problem, znaczy, czy mam pewien problem z tym komiksem. E, ten komiks jest naprawdę ciężką lekturą. Czasem masz komiksy, które nawet jeśli podejmują ciężki temat albo mają skomplikowaną fabułę, to przez nie lecisz tak naprawdę i wszystko zapamiętujesz. Mhm. Natomiast tutaj e, mnogość mm, i zawiłość kawałków fabuły, które się w końcu składają e, w jedno, jest tak duża, że czasem mam wrażenie, że powinienem sobie robić w trakcie tego notatki, żeby się nie pogubić, kto jest kim. I tu nie jest tak jak w Barakudzie, że wszyscy wyglądają tak samo według ciebie. Mhm. To był w Barakudzie? Mhm. Tak. Tak, w Barakudzie. I jest to thriller political fiction, bym powiedział, który się dzieje 20 lat w przód od teraz. Chyba jakoś tak. Albo 10. W niedalekiej, w niedalekiej przyszłości, no. a, a jest rozliczeniem tak naprawdę z terroryzmem i jakby kontynuacją wielkiej amerykańskiej wojny z terroryzmem. Miłośnicy teorii spiskowych na pewno się też tu odnajdą z tego, skąd się wzięły pieniądze Al-Kaidy, coś tam, coś tam, ale nie jest to napisane w taki mm, infantylny sposób, jak to Miłośnicy teorii spiskowych lubią sami pisać. Jest to dobrze połączona, ale ostatecznie jest to dość męcząca lektura dla mnie. Jeszcze jeden problem, który miałem, niespecjalnie mi się podoba zabieg tłumacza, który pozwala sobie na anglojęzyczne wtrącenia. I Często się zdarza, że masz całe zdanie po polsku i ono jest skończone my man. I. No nie wiem. Jak Maomoa to mówił w Lidze Sprawiedliwości, to to jeszcze działało. No ale w, w, w, wiesz o co chodzi. Albo, że jest na przykład, że jest hej, a później jest e, e, hej piszane przez Y. Mhm. No jakoś tak... Wybija to trochę. Moim zdaniem, to, to mi się niespecjalnie podobało, no ale to jakby nie wpływa. Reszta tłumaczenia jest w porządku, to chodzi mi raczej tylko znaczy jest w porządku. Jest, jest po prostu dobrze, wszystko jest sprawnie, nie ma jakichś błędów, pomówek i tak dalej. Tylko jakby ten zabieg stylistyczny mnie osobiście trochę odtrąca. No. Ja nie, no. nie, nie, nie chcę tutaj bronić tłumacza, nie, nie chcę rzeczy, bo nie czytałem komiksu, ale powiem ci szczerze, że strafiłem już na wiele takich pozycji, gdzie te angielskie wstawki, żeby podkreślić angielskość angielskich postaci, to no, jest takich dużo pozycji. Chociażby niedawno wydany drugi tom Cliftona i w pierwszym tomie Cliftona było to samo, no, główny bohater to jest typowy Brytyjczyk. Typowy typowy Brytyjczyk, a komiks jest, jakby nie patrzeć, francuski. I żeby podkreślić to, jak Brytyjczyk... Komiks Bryty... też jest francuski. Mhm. I żeby podkreślić w Cliftonie, jak bardzo brytyjskim, brytyjczykiem jest, jest Clifton, no to właśnie też jest oh dear, my man, oh, oh god i tak dalej. No, tego, tego... Trzeba się przyzwyczaić. Znaczy, no? ja to rozumiem oczywiście, bo mhm. to jest po prostu coś, co mi nie, nie, nie odpowiada. Bo to... Mhm. Wiesz, czy mi się kojarzy? I to, to nie jest też zarzut oczywiście, kojarzy mi się z tym, że jeśli oglądałeś jakiś serial z lektorem mhm. i czasem jest kawałek ciszy i słyszysz tą przebitkę, której się czasem nie tłumaczy. Eee, tak jak mówię, nie dla mnie, mhm. ale nie uważam, że jest to jakiś wielki błąd, jak na przykład przetłumaczenie w Skalpie, że jest ciasno w kasynie z slangowego Tide. Eee, Komiks jest ekstremalnie wielką cegłą. Mm. I z jednej a strony. Kosztu a kosztuje nic. 99. No. Jak na takie ja, coś? Jak na takie coś. To, to jest narzędzie mordu potencjalne. Ciężko jest go przeczytać na raz, ale z drugiej strony, robiąc sobie zbyt długie przerwy możemy wypaść z tej fabuły, która no czasem mam wrażenie, że zjada swój ogon. Mm. Kończy się dobrze. E ale jeśli macie. Dobra, może tak, jeśli lubicie jakieś political fiction, tego rodzaju thrillery i tak dalej, i już przeczytaliście Ex Machina to warto sięgnąć po Ghost Money. Natomiast, jeśli nie, to zacznijcie od Ex Machine, bo jest trochę bardziej przystępna. Ten komiks jest trochę ciężki w odbiorze, jest przepięknie narysowany i kolory są bardzo żywe, dynamiczne. No taka. Klasyka komiksu? <śmiech> Europejskiego mo można powiedzieć. E, nie jest przegadany, czego, co, co, czym łatwo jest zepsuć e, komiksy tego typu. To, co jest pokazane, jest po prostu e, pokazane. No Tylko, że czasem, czasem się dłuży. Polecam, ale tak samo jak polecałem e, Mobiusa, jeśli wiecie, że lubicie ten gatunek. To nie jest taki komiks, który każdemu siądzie. Tylko dla fanów właśnie political fiction i osób, które lubią sobie łączyć te poszlaki w głowie. Czy tam na papierze, albo na jakiejś tablicy korkowej czerwonym sznurkiem. I wtedy będziecie się dobrze bawić. Ale tak jak mówię, dla wyjadaczy, nie dla zwykłych osób. Może to jest coś podobnego do... Mm... Monstresy tak na, na swój sposób, nie tylko z powodu wydawcy tego samego. No, no i. Tylko, jest tylko z, z Monstresą takie... jest tak, że siadając niedawno do trzeciego tomu, to musiałem sobie odświeżyć pierwszy i drugi, bo po 20 stronach mówię nie pamiętam. Nie wiem, kim jesteście ludzie i nie ludzie. I tutaj. No bo to jest ogólnie wydanie zbiorcze mhm. we Francji. To było puszczone tam chyba w 10 zeszytach, a później w 5 wydaniach zbiorczych. Tutaj wszystko jest razem. No jeśli chodzi o, o ilustrację, to no naprawdę, kosmos. E, o, o ta, ta szczegółowość, to kolorowanie. E, przepiękna rzecz. Historia bardzo fajna, ale e, ciężka w odbiorze. Mhm. ogólnie polecam ale ciężki komiks od non stop komiks też teraz przechodzimy do kolejnego takiego, ale tak. myślę, że zdecydowanie nam się bardziej podobał znaczy Ghost Money nie czytałem a Pijaka sobie przerobiliśmy obaj i Pijak to jest komiks, który jest ciężki jest cholernie ciężki momentami ale jaki on jest dobry to jest dla mnie niesamowite bardzo mi się Han... Pijak Hansa Falady Opowiada o... Znaczy no. Hans Falada jest twórcą tak tak, tak. książki. Pijak, twórcą komiksu jest Jakob Hinrich. Tak, tak faktycznie. Bo, bo tamte nazwiska się tak często przeplatają. Że... Chodzi, chodzi o to, że w tym komiksie mamy głównego bohatera tego, tego Hansa Falada, który pisze powieść i to jest jednocześnie jego autobiografia, ale zarazem też wątki autora komiksu mhm. też się przewijają w tym i to jest taki Dla, wie, bardzo wielo, wielostopniowy bardzo poziom złożenia. że To posłowie, które jest mhm. w dobrym miejscu, że jest posłowiem, a nie wstępem, mhm. wyjaśnia bardzo dużo, że przy właśnie tworzeniu całej historii, bo miała to być teoretycznie adaptacja pijaka, twórcy właśnie tego komiksu, Jakobowi Hinrichowi, Czegoś brakowało i zaczął się interesować samym autorem i zaczął to przeplatać. I to się tutaj niesamowicie dobrze, do, dobrze sprawdza. No, komiks jest o, o paskudnej chorobie, mhm. jaką jest alkoholizm. I jest cały tak naszpikowany, Okay, uporządkujmy, bo Dobra. tutaj widzę, że jednak e, można, to, mo, można się pogubić słuchając nas. E, tak. Głównym bohaterem komiksu jest Erwin Sommer i tak. on, on pisze historię, e, którą, nie? E, ale no, nie no, pisze historię w sensie takim, że to jest jego historia tego upadku, te, tej walki z chorobą. I to jest też momentami takie, takie bardzo mocne przebicia od Hansa Falady, który jest tutaj współtwórcą, a ja, jako, jako Hinrich jest rysownikiem. W takim sensie. Nie, bo tu jest ten problem, że Hans Falada e, e, zmarł e, w 47. Pisząc pijaka, tylko że Hans Falada jest pseudonimem Rudolfa Dicena. Dobra, ja już się zgubiłem. <gry> który pisze książkę. O e, właśnie Erwinie Sommerze. No, no i to, to jak i bardzo i ten komiks jest skomplikowany. Jakob Hinrich jest mm. scenarzystą i rysownikiem tego. Ogólnie Hans Falada, czyli Rudolf Dietzen, napisał książkę pod tytułem Pijak. Mm -hmm. I to się tutaj tak przeplata ze sobą że jakby postać, którą pisze, staje się nim, a on staje się postacią i to wszystko zaczyna się zmieniać. Wszystko się kręci wokół upadku przez alkohol i przez morfinę i jest naszpikowane po prostu po brzegi ikonami. I jakimiś... Zawsze jak się kończy rozdział w książce, to wszystko jest... Zakończone takim jednym panelem i ten jeden panel to już jest po prostu, e, jak ktoś się interesuje symboliką, to mógłby chyba godzinę opowiadać o tym, bo to kiedy on, tutaj będzie jedyny spoiler ze strony 44, e, kiedy on siada nogami w fontannie, e, która ma napisane, To e, jest mądrość? Tak, mądrość po mm. łacinie. Ale jest Pinokio, któremu kapie e, z nosa, natomiast na górze mamy rajskie drzewo e, z, a, z wężem oczywiście i z pisarzem, który sięga po jabłko, a później się okazuje, że to jest makieta. E, I każda strona jest przepełniona właśnie tak skomplikowanymi metaforami, e, co czyni ten komiks wybitnym, e, kolorowanie, różnica w kreskach, czy różnica w tym, jak często, znaczy no nie tak często, ale co jakiś czas zmieniała się krój, czcionki, mm -hmm. przez co dokładnie wiemy, kiedy on pisze na przykład listy do swojego syna. Te listy zresztą zostały opublikowane przez jego syna, więc to też jest um, prawdziwy tekst, e, nie dzieło fikcji. E, no trzeba to przeczytać, tak, <laughs> że, tak. żeby, żeby właśnie... to do końca zrozumieć. I je, jest pięknie wydane właśnie tak książkowo. I, I nawet widać, że można się pogubić czytając ten komik. E, cenowo jest, jest, jest super przystępny, a jest książką, jest komiksem, który mm, daje bardzo, bardzo dużo do myślenia. Mi też uświadomił, jak bardzo jestem podobny do Borsuka mm -hmm. e, i to było odkrycie <laughs> dla mnie. E, no, ro robi wrażenie. Tak. Myślę, że Hans Falada jest postacią o której warto pamiętać. To też zaznacza taką rzecz, o której nie tak często się mówi ogólnie, czyli że w III Rzeszy mogły być osoby, które były Niemcami, ale niekoniecznie III Rzesza chciała, żeby, żeby te osoby istniały. Jest wspomnienie właśnie o tym leczeniu osób psychicznych, które trafiały do zakładu, a prosto z tego zakładu do obozu koncentracyjnego i znikały także mnóstwo wątków e, pięknie powiązane e, Jakob Hinryś, niesamowita robota I z, e, i z ogarnięciem tego scenariusza bo ilość tych nazwisk właśnie to że Hans Falada tak naprawdę nazywał się inaczej i pisze też o postaci w pewnym momencie te nazwiska się zaczynają mieszać tobie w głowie się zaczyna mieszać Oj, i pomieszałem no. i czujesz się tak jakbyś był pijany, tak mm. samo jak główna postać, że, że nie do końca wiesz co się dzieje, że wszystko wiruje wokół ciebie i kończy się naprawdę mocnym uderzeniem. To jest to niesamowita robota. Ja tutaj dodam, pomimo tego, że już się skompromitowałem, do tego, totalnie, ale nie, nie powiem, powiem tak, że jedna, jedna rzecz to jest ta kwestia historyczna w tym komiksie, druga rzecz to jest właśnie ten motyw, pokazania upadku i, i walki z chorobą ciężką, nieuleczalną. I pomimo tego, że można powiedzieć tam komiks o alkoholika, że to już było, nie, czegoś takiego nie było. I zdecydowanie Pijak to jest komiks, który otworzy, powinien otworzyć oczy na, na wiele aspektów, nie tylko właśnie związanych z Trzecią Rzeszą i dawnymi czasami, ale także z tym jak... Paskudną Ale Tego nazizmu też na szczęście nie ma tam dużo, mhm. bo komiks nie jest o tym, więc wiesz wpychanie na siłę e, na, nazizmu, żeby sprzedać komiks, e, na szczęście się tutaj nie odbywa. I totalnie nie zgodzę się ze zdaniem, które gdzieś mi tam mignęło na internecie, że to jest już nieaktualny temat i co, alkoholizm? Tak, tak bardzo się nie zgadzam z tym, co właśnie co, co powiedziałem, bo na przykład kiedyś przy Szmince z Kultury Gniewu mhm, też przeczytałem, że go, gdyby ten komiks był wydany 20 lat temu, to byłoby lepiej, nie? bo wtedy były te pierwsze głośne takie kampanie o przemocy w domu i tak dalej, a dziś kobiety są świadome. No i co z tego, że są bardziej świadome, skoro temat, to nie mają skoro, mocy walczyć, skoro temat to... cały czas istnieje, zapewne tylko może wciąż gdzieś potrzebny jest bodziec do danej osoby, żeby, żeby coś zrobiła ze sobą. Może bodziec komiksowy nie jest jakimś najszerzej dostępnym, ale no, o, o pewnych rzeczach powinno się mówić cały czas. I tak samo właśnie bym powiedział, o, że, że Pijak Hansa Falady to jest taki komiks, który jest jak najbardziej aktualny i choć przykro to mówić pewnie jeszcze będzie aktualny przez długi, długi czas. Jeśli chodzi o pokazanie kwestii walki z chorobą a, a to tutaj wyszło no, no niesamowicie pomimo tego że komiks faktycznie potrafi nieźle namieszać ja tak jak słyszeliście parę minut temu się już w tych nazwiskach pogubiłem ale i tak uważam że jest to absolutnie kawałek świetnego komiksu może nie najlepszego ale zdecydowanie jednego z najbardziej zapadających w pamięć, jeśli chodzi o ten rok. Mhm. I zdecydowanie polecam jak, naj, jak najbardziej. Ja teraz sobie pozwolę na moment przeskoczyć ponownie do DC Dawno nie było chyba tyle DC w jednym odcinku no, Bardzo możliwe, to będziemy mieli więcej wyświetleń hmm. w takim razie oh yeah. Wspomniałem o tym dwa tygodnie temu, o tym komiksie Czyli Batman Hunter z rządza krwi Z wielkiej kolekcji komiksów DC Tom 61 To już 61 tom Czyli to oznacza, że już no ponad dwa lata ta kolekcja się ukazuje a pewnie wciąż niektórym, niektórym się po nocy śni klej z pierwszego tomu. E, natomiast Batman Hunter z Zew Krwi to jest komiks e, Grega Ruki, który bardzo, bardzo mocno chciałem doczekać po, po, w polskiej wersji językowej, ale no, nie spodziewałem się, że, go, że kiedyś się ukaże. Na, na szczęście w kolekcji się pojawiają różne niespodzianki, czasem lepsze, czasem gorsze, na przykład Cry for Justice, które było parę tomów temu, a jest abominacją totalną. Na szczęście tym razem jest, cał... <gry> tym razem jest całkiem nieźle. Greg Ruka tutaj napisał tą historię w roku 2000, 2000, czyli jeszcze był przed Gotham Central, był przed Wonder Woman, był przed tymi swoimi, przed większością swoich naj, najbardziej znanych komiksów, bo chyba tylko Whiteout wtedy miał jeszcze, wtedy, już miał wtedy na koncie, wydany w Polsce jako zamieć lata temu przez Taurusa. No ale tutaj już widać że jest to ten grekruka, który niedługo stanie się cholernie znanym scenarzystą ponieważ mamy z jednej strony mamy tutaj wyraziste wątki superboaterskie, bo i Huntress i Question i ten Batman gdzieś tam pojawiający się w tle. On w tytule jest chyba tylko w, żeby zrobić plus, plus, mil, żeby sprzedaż, plus milion no. do sprzedaży. Bo w samym komiksie się pojawia e, sporadycznie historia jest osadzona tuż po No Man's Land i przede wszystkim służy temu, żebyśmy poznali wreszcie długo wyczekiwany wtedy Origin Huntress, która dla mnie jest taką postacią strasznie ją lubiłem i to jest taki jeden z, sentymentów, z mocnych sentymentów po TM Semiku, ponieważ gdy TM Semik lata temu istniał i ukazywał się tam Batman, to to były w pewnym momencie już komiksy z czasu, kiedy ta Huntress była taką dość, dość wyrazistą i dość częstą do, dość częstym gościem w komiksach z, z Uniwersum dla mnie tak powiedzmy na, na równi mniej więcej z Azraelem ten sentyment do tej postaci istnieje. Nie wiem, pamiętasz Batman kontra Predator 2, gdzie ona też była mhm, i m. chyba była najfajniejszym elementem tego komiksu. Tutaj nie dość, że mamy wreszcie pokazany jej origin i jest to całkiem fajna historia, taka właśnie w stylu Ruki, bo mamy troszeczkę gangsterki, taki, takich ulicznych ulicznych z tego street levelu, o, tak, tak bym to ujął, jest Question, czyli postać, która w Polsce chyba nigdy nie zaistniała tak na dobrą sprawę, a to jest też bardzo fajna postać Victor Sage. Szkoda, że takich historii, w których mocniej by mógł zabłysnąć jak dotąd nie było, ale trzeba się cieszyć z tego co jest, a w tej historii z całkiem fajnej strony się pokazał. Rysunki Rikaburczyta są też bardzo fajne. Ogólnie, ten komiks jest właśnie o jedną z tych takich rzeczy, o której wspomniałem troszeczkę wcześniej. Nie jest to nic wybitnego, ale też nie jest to nic na tyle złego, żebym nie wiem, jakoś mocno miał psioczyć. Jest to fajnie, sprawnie napisana historia, tak na dobrą sprawę przyczepić można się tylko do takiego trochę bardzo trochę bardzo, nie, jednak raczej bardzo mdłego finału, ponieważ to co się tam dzieje, oczywiście nie chcę spoilerować, jest takie aż nad wyraz super bohaterskie pod pewnymi raczej negatywnymi względami, ale jako całość bardzo mi się ta historia podobała, ja już ją znałem od paru długich lat, ale w wersji polskiej nic nie straciła, co oznacza, że tłumacz pomimo tego, że był to jeden z tłumaczy wysokiego ryzyka sobie poradził Ewentualnie do wersji polskojęzycznej mogę się przyczepić tylko do tego, że w jednym momencie się pojawia oryginalne imię i nazwisko Questiona, natomiast później przez cały komiks jest ten, ten, ten, to nazwisko bardziej znane. Tutaj może na szybko to wyjaśnię, bo Question, ten pierwszy, ten, ten prawdziwy, oryginalny, ten nie kobieta, <ścoughs> on się nazywa Charles Wiktor Szasz. S-Z-A-S-Z. I jest w pewnym momencie we wstępie do te, tego komiksu, jest napisany właśnie jako Wiktor Szasz, natomiast później przez cały komiks mamy Wiktora Sage'a. A że e, chyba półtorej osoby w, cały, w całym naszym kraju może kojarzyć to oryginalne imię i nazwisko Question'a, to mo może pomyśleć, że jest to jakiś błąd. Na przykład, nie wiem, może się skojarzyć z Wiktorem Zaszem który tak na dobrą sprawę tylko ma dwie literki zmienione miejscami, zwłaszcza, że jest to komiks niby z Batmanem, to w sumie może, można by pomyśleć, że jest to ta sama postać, że jest to jakiś błąd. To jest takie, taki mały elemencik wprowadzający chaos, ale to nie jest błąd. Tylko po prostu ewentualnie można było tam, nie wiem, w nawiasie dopisać, że znany później jako Sage albo coś w ten desen już by problemu nie było. A tak to no, tylko do tego się tak ewentualnie można przyczepić. Batman Hunter z Rządza Krwi to jest komiks, który już w empikach, kioskach nie jest dostępny, ponieważ pojawił się kolejny tom, ale jeżeli ktoś chce to myślę, że u wydawcy można spokojnie to zamówić, bo zauważyłem, że e, wszystkie możliwe kolekcje zniknęły z gildii przynajmniej od paru tomów, nie, nie, ma, nie można dostać, nie, nie można tego tam dostać i trzeba to robić drogą okrężną a jeżeli wyrywkowo kupujecie różne kolekcje i nie przeszkadza wam poszarpana panorama a to no to no, jest no, nawet no, kawałek więc w klimacie to Batman Huntress jest jednym z tych tomów wielkiej kolekcji komiksów DC, które można spokojnie sobie nabyć mhm. no i bardzo ładnie teraz zostaniemy chwilę dłużej w Rumi Uh, bo i ja, i Krzysiek osobno zajmiemy się dwoma pakietami od Łukasza Kowalczuka. Być może słyszeliście. Uh, ja zacznę od nowszego, czyli Glut oraz 22 kadry Wolego Westa, które zawsze działają. Dwa wykrzykniki. I zacznijmy od tego Walliego, Walliego Westa. Westa. Uda, tak. Nie wiem, skąd mi się ten West wziął. Przepraszam, przepraszam. tłumaczycie, do... był taki flash. Taak, dobra, tak, dobra, dokładnie. Więc żeby było w klimacie. 22 kadry Walliego Uda, które zawsze działają, są tak naprawdę ściągą stworzoną przez Walliego Wooda. Jest bardzo ładnie przygotowany opis, kim był Wallace Wood. No i że był jednym z założycieli czasopisma Matt, rysował praktycznie dla wszystkich, którzy się wtedy liczyli. I wymyślił właśnie tą serię wizualnych notatek, czyli technik takich kompozycyjnych Dzięki którym można było stworzyć fajniejszy komiks, i po prostu te notatki są tutaj przedstawione w stylu znanym z produkcji Łukasza. I przez cały ten zin, który tutaj mamy, i te 22 kadry, na, na które on się składa, mamy postać, która albo mówi albo jest opisane w kadrze, o co chodzi w kompozycji tego kadru. A pod spodem mamy napisane, jaka jest to e, postać z komiksów Łukasza, które się ukazały, albo są po prostu w jego stylu, jak przykład 12: generyczni wojownicy. E, i, I co? Jest to bardzo fajna. Wydaje mi się, że dla osób, które próbują coś rysować, też jest ekstremalnie przydatna. Bardzo duży plus za dostanie tego w, też w formie dodatkowej ściągi, że mamy wszystko na na jednej planszy i szczerze mówiąc oh. uważam, że to byłby mm, teraz to jest takie modne określenie bardzo fajny challenge oh yeah. e, jakiś instagramowo-nie instagramowy żeby codziennie, czy tam co jakiś czas e, ktoś na własny sposób interpretował e, sposób narysowania tych kadrów bo mogłoby to wyglądać Naprawdę ciekawy, więc bardziej komiksowa rzecz niż sam komiks, ale wydaje mi się, że, że bardzo ważna, i Wallace Wood też w pewien sposób jest upamiętniony i nie ukrywam, że przedstawiony wielu wielu czytelnikom. To widzę, że ma 100 egzemplarzy. Mam nadzieję, że wszystkie to już zeszło. I warto. Jeśli próbujecie rysować jakieś z innych komiksy, to tym bardziej warto. A jak nie, no to wspierajcie polskich komiksiarzy i wspierajcie część tej e, kultury, którą niewątpliwie Wallace Wood współtworzył. Tak, także polecam. 12 zikon. To jest jedna rzecz. Icyk. Icyk zamówiony. Tak, Icyk. Lecimy dalej, no. A teraz mamy e, Slimeverse Mini Comics, czyli Glut. Glut, który jest sprzedawany tylko i wyłącznie w wersji kolekcjonerskiej, na którą składa się z glut, przypinka, dwie karty kolekcjonerskie, naklejka i pocztuweczka. Także i wszystko jeszcze zapakowane w piękną samarkę. Mhm. E, czy można chcieć czegoś więcej? E... Żeby ukazywało się regularnie, ponieważ jak jest zaznaczone w stopce na początku gluta, będzie się ukazywało jak będzie czas i pieniądze. Także życzymy też w nowym roku Łukaszu jak najwięcej czasu i pieniędzy. Mhm. I glut jest, no czym jest glutem? Jest wielkim glu gluciastym potworem, którego ktoś musi pokonać i w przeciągu tych 14 stron, które zajmuje komiks, a może się tej postaci udaje, może nie. Dowiecie się jak sobie to wszystko zakupicie. Ja i bardzo mi się podoba, że znumerowanie stron, ale reklama mhm. nie wlicza się do numeracji. Mhm. Czat. Dokładnie. E, I e, narysowane świetnie, narysowane też z wykorzystaniem 22 kadrów. Mhm. E, co ba bardzo otwiera oczy, jak znasz takie właśnie te, te techniki, a później przeglądasz komiksy i faktycznie są e, stworzone e, z użyciem tego. Jest jeden moment, który mnie ekstremalnie rozbawił. Jest okolica nie wyglądała przyjaźnie i jest z dymku okolica nie wygląda przyjaźnie. Przemiękne powtórzenie strasznie mnie rozbawiło. Historia jest szlamowa. Z tyłu też jest reklama szlamowych koszulek, które możecie kupić na stronie szeptuche. No, tam się strasznie dużo fajnych rzeczy ostatnio pojawiło. Tak. Na które nas nie sta. W takich ilościach jakich W takich uczynił. ilościach, no dokładnie. Ale jak mówimy już o samym glucie. no Przypinkę mam już, znaczy mam jeszcze w tym, ale będzie przy czapce. Jakby zacznę ją nosić jak będzie cieplej. Tak czy siak, no, no bardzo polecam. Jest tym czym, to co rozmawialiśmy dzisiaj o Aquamanie. Mhm. Jest po prostu rozrywką. Nie oszukuję was, że jest czymś co zmieni wasze życie, ale Zdziwię się jeśli się nie będziecie dobrze bawić i to kosztuje 10 zł, czyli chyba nawet mniej niż paczka fajek obecnie. No tak, tak. Znaczy, A w paczce fajek nie będziecie mieli kart kolekcjonerskich dwóch. Znaczy, ja, ja, ja jestem niepalący. też ale, jestem niepalący, ale, ale, ale wydaje ja, mi się, że, że jestem powyżej. Jestem sprzedający, więc wiem o co chodzi mniej więcej. No ale po, powyżej dychu ta, chyba, Tak, tak. Więc za dychę dostać tyle dobra i jeszcze te dodatkowe gadżety, które, które są w zestawie bardzo ładne. E Warto. I warto dla samej historii, która jest krótka, śmieszna, zwięzła i taka jak powinna być, czyli jest czystą, szlamową rozrywką. Czekam bardzo na kolejne um, produkcje ze Slimeverse Mini Comics, Jak byłaby opcja prenumeraty albo już niestety nieistniejącej teczki w kiosku, to bym bardzo chciał, żeby mi ktoś to odkładał do teczki w kiosku. Oj, teczka w kiosku. To były czasy. Ale chyba na którymś salanie kolportera widziałem, że można tutaj jakąś gazetę do teczki odłożyć. Okej. Okay. Czyli jeszcze, jeszcze takie rzeczy istnieją. Natomiast ja bym się zajął dwoma hmm, komiksami wcześniejszymi. Takie ze znakiem zapytania, ponieważ oba te projekty są bardzo komiksowe, ale też bardzo wyjątkowe. Tutaj widać, że nie tylko 22 kadry Walliego Wooda, które zawsze działają, to jest taka jedyna zabawa formą Łukasza Kowalczyka w ostatnim czasie, ponieważ mamy na przykład Captain Doctor, czyli komiks, do którego fabułę wymyślamy sobie tak na dobrą sprawę sami, ponieważ powstał on w klasycznym marvelowym stylu, mianowicie mamy zarys fabuły, są narysowane plansze, ale na wpisanie dialogów Zabrakło czasu i miejsca Więc dialogi możemy sobie wpisać sami Komiks jest po prostu ciągiem pewnych wydarzeń ale pozbawionym całkowicie dialogów, więc nie mogę powiedzieć, o czym jest ten komiks, ponieważ to my będziemy decydować, o czym jest ten komiks. Czy biją się po mordach. Biją się po mordach, ale, ale z jakiego tak. powodu, dlaczego, co z tego wynika, czy nie wiem, on mąż zdradzał żonę i tak dalej, czy coś w ten deseń. Czy e... żona rozmawiała z księdzem, kiedy mąż umierał. Dokładnie, tak też mogło być, to widzieliśmy na internecie. E... No to już będziemy decydować sami i to jest właśnie fajne, że mm, tutaj oczywiście nie zachęcam do tego, ale na przykład wykminiłem, że można wyjąć parę stron i stworzyć wiesz, historię. Może, Zmienić układ kadrów. Tak, dokładnie. Może krótszą, jakąś inną. Tutaj jest... Czyli następnym razem powinno być zestawem pocztówek, które będziesz układał. Jak, e... No to może to był taki komiks paragrafowy wręcz można mm, z tego mm, jakiś mm. zrobić. E, więc tutaj tak na dobrą sprawę, mm, ok, biją się po mordach i, i jest, jest fajnie. Jest to fajnie narysowane oczywiście. No ale tak naprawdę fabuła zależy od nas, jej szczegóły zależą od nas i to jest bardzo fajne, możemy zrobić sobie z Captain Doctor co nam się żywnie podoba i o to w tym chodzi. Możemy sobie pisać po tym komiksie i nie jest to coś niewskazanego, to jest właśnie wręcz, wręcz kluczowe, priorytetowe. Zostało miejsce puste, żeby się wpisać jako scenarzysta? Mm. Tak jest narracja dialogi jest miejsce puste. i tutaj 10 na 10. Tutaj wydrukowano 100 egzemplarzy więc e, mam nadzieję że się ładnie sprzedały ale być może jeszcze gdzieś są dostępne. Sprawdźcie to sobie i druga rzecz to jest e, przypadek łamane przez łowcy. Bardzo mi się podoba to że obie obie historyjki e, mają bardzo podobne okładki mhm. e, takie takie współgrające ze sobą i to jest to już w ogóle nie można nazwać komiksem w klasycznej formie, ponieważ jest to, e, są to rzeczy, które Łukasz wysłał na konkurs na komiksowy koncept serialu telewizyjnego. W niezmienionej treści formie i zarówno przypadek jak i łowcy zawierają logline, synopsis, synopsis o, opis postaci, e, treatment pierwszego odcinka, zarys fabularny całego sezonu, skrót fabularny w formie komiksu i trzy sceny dialogowe w formie komiksu. Tego wydrukowano 66 sztuk, więc je, je mniej, ale tutaj mamy z kolei do czynienia z takim dużym formatem, to jest chyba A4, więc, więc taka teczkowa rzecz. Mhm. No i w środku faktycznie, tak jak, tak jak jest napisane, mamy e, trochę tekstu, mamy rozpiski postaci, jakieś tam zarysy fabuły, jest troszeczkę komiksowych wstawek y, i to też właśnie można potraktować jako taką ciekawostkę, ponieważ są to autentycznie wysłane prace na, ko na konkurs. Jak, jak przygotować się do właśnie tego typu rywalizacji? Z tego co Łukasz pisał tam, jego pomysły może nie, nie przeszły, nie, nie, zwycięży, nie zwyciężyły, ale muszę przyznać, że jego pomysły byłyby cholernie kosztowne jako, jako seriale telewizyjne. Myślę, że jeszcze przez najbliższe tysiąc lat nie doczekamy się serialu polskiego z jakimś porządnym budżetem. Łukasz powinien mieć kontrakt z Adult Swimem na serial animowany. Tak, zdecydowanie. Dostalibyśmy naprawdę strasznie dużo tych naprawdę fajnych szlamowych rzeczy. No i tutaj to przypadek łowcy powiedziałbym, że jako taka ciekawostka naprawdę bardzo fajnie się sprawdza. Mi się to fajnie przeglądało, fajnie czytało. No ale tak, traktuję to jako, jako ciekawostkę. Nie, nie jest to jakaś Rzecz, która mi zapadnie na dłuższy, na dłuższy czas w pamięci. Ale fajnie, że tak. zapadła na pół. Tak, jak najbardziej fajne jest to, że coś takiego się ukazuje, mm -hmm. ponieważ jest to bardzo nietypowa publikacja. No na pewno. I tak samo jak y, Fantoma w Reckless. O których, które... Pewnie za dwa tygodnie się wypowiem. Tak, ale to też jest rzecz, którą jak sobie przeczytałem, w końcu to było takie, o, nie tego się spodziewałem. Mm -hmm. Ale o tym y, kolejnym razem y, polecamy. Wszystkie cztery ziny, jeżeli są jeszcze w jakiś sposób dostępne, to pewnie tylko i wyłącznie u autora, więc do niego też uderzajcie. I podobnie jest z Klopsem chociaż widziałem na internecie dosłownie 5 minut temu, gdy sobie przeglądałem. Um, te też widziałem na pewnej grupie. Tak, Facebook'a, że jest, jest jeszcze do sprzedaży klops trzeci, ale na wyczerpaniu. Tak jest klops trzeci. Jezus Maria. Piotra Nowackiego. Nie, nie wiedziałem nad czym się tak, tak, Ja Nad tym, gdzie moje leki na sklerozę. I mamy klopsarny trzeciego, drugiego w tym roku, jeśli się nie mylę. Tak, na szlamie był. Tak pierwszy, to znaczy był numer drugi. Tak, tuż przed szlamem, bo pamiętam na szlamfeście to była rozmowa też o, o, o klopsie tak. z Piotrem Nowackim i tutaj co mamy, mamy? Mamy fajną rzecz, mamy fa dużo fajnych rzeczy. Ja się najmocniej jak już wspomniałem przed nagraniem roześmiałem na e, historii Azji Tuhaibeja tu po, po jego śmierci. I to jest zdecydowanie przecudowna jednoplanszówka, ale w klopsie jest tego dużo, dużo więcej. Ponieważ mamy tutaj do czynienia z 24 stronami. I to jest przebogate. Przebogato, napchane fajnymi, fajnymi, bardzo fajnymi rzeczami. Jest kurzązok znowu. Tak. Są, są najbardziej, najbardziej tego psa to Przepraszam, znowu niepoprawne rzeczy politycznie Perypetie Jezuska też były super. To właśnie to, to, już wszystko, był, ta, to już był taki poziom było... absurdu, że się prawie rozpłakałem ze śmiechu. Follow-up do y, Juliana Tuwima mm. y, na, na samym początku, który otwiera. Y, te, też jest cudowny. Klopsy jest taką rzeczą, na, na którą. Y, która zawsze ci poprawia dzień. Y, w sensie wiesz, jest, jest y, zwykły szary dzień i wchodzisz na Facebooka i masz informacje ziomeczki można kupić klopsa. I sobie myślisz, ale super, bo wiesz, że przy klopsie się będziesz dobrze bawił. I od samego początku, od ilustracji na okładce, którą ja już zdążyłem nadtargać jak debil, no, teraz to zauważyłem, no nieważne, e jest i zabawny wstępniak, i później jest tylko czysta rozrywka. Tak, mm -hmm. Po prostu tutaj e, Jaszczu wali nam rozrywkę za rozrywką. E, mamy i, <śm> <śm> wspaniały dzień z życia rapera Mordko, wie o co chodzi. E, są pojedyncze ilustracje, które same w sobie są zabawne. E, są powiedzmy, że zagadki. Jest cudowny Piotruś versus Jaszczu, który mm -hmm. nie, niesamowicie mnie bawi. Jest po raz kolejny kolorowanka. Bardzo rapowy jest ten numer w ogóle. Mm -hmm. Fon Fon Fon jest znowu na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Azja to High Bay Life After Death. To jest, jest, to jest mistrzostwo. Tak. E, e, i, I ostatni kadr z perypetii rysownika. E, nie wiem, czy z takiej mimiki twarzy uśmiałem się od czasu... O stary, wiesz kiedy ostatnio tak dobrą mimikę widziałem? Nie wiem. Jak był taki serial animowany, który się nazywał Xiaolin Pojedynek Mistrzów. I tam była ten, ten taki mały żółty kulek, który się nazywał Omi. I on zawsze robił takie śmieszne mordy. I tutaj podobnie się uśmiałem. No i na końcu oczywiście jest... Fanart z Cartoon Network, mm. z wybitnego serialu, o którego zapomniałem, jak bardzo mi brakuje. Dzięki Jaszczu za przypomnienie. Tak, nic nie wypełnia pustki. Jest Kłód Ślązok. Jest 12 zł cena, więc to jest mega niedużo, jak za taką porcję tak dobrej rozrywki. I zdecydowanie też polecamy, ponieważ jak już zostało wspomniane, ponoć nakład jest na wyczerpaniu. Dwójka się wyprzedała błyskawicznie. Tak. Więc e, trzeb, trzeba by pomyśleć nad tym, e, czy nie sięgnąć Szyb, je, szybko, może jak najszybciej po trójkę. A i może Piotr Nowaski mógłby się... E, zastanowić nad może, nie wiem, zwiększeniem nakładu, od, nie, wiem, 20 <grym>, więcej, albo, albo może nawet 50, tak szarpnąć się, nie? Szale, szaleństwo jakieś. Bo klops jest zdecydowanie wart nie tylko naszego zainteresowania, ale i waszego. Do czego każdego serdecznie jak najbardziej zachęcamy. Mm, bo i... jest po prostu zabawne, bo jest, jest taką czystą komedią. Tak, jak najbardziej. Nie jakimiś wyuznanymi dowcipami e, czy czymś. Udawanym, nieśmiesznym w gruncie rzeczy, jak, jak wszystkie bezbeki na YouTubie, tylko jest po prostu. Dobry. Tak. I Otwierasz tym, i się cieszysz. Tym optymistycznym akcentem dziękujemy za wydanie. Trzeciego klopca czekamy na czwarty, bo zdecydowanie to jest rzecz, która być tak, To jest by dobre tempo też powinna, być, powinna, Trzy być, razy w roku. powinna być jak najbardziej kontynuowana. Natomiast na dzisiaj to wszystko. Tak. Niedługo będzie odcinek specjalny. Tak, za który się zaraz zabieramy. Natomiast jak zwykle dziękujemy za to, że słuchaliście. Jeżeli macie jakieś uwagi, komentarze, to piszcie śmiało. I wszystkiego i... dobrego w nowym roku. Słyszymy się za dwa tygodnie. Czołem. Cześć.